Cześć, witajcie w 48. odcinku podcastu Gierkowce I słuchajcie, dzisiaj mamy studio pełne ludzi, ale może zaczniemy od naszego gościa. Mam dzisiaj dla Was specjalnego gościa Michała Neugartena, który jest deweloperem, game deweloperem w ogóle. Michał, może byś się nam tutaj przedstawił wszystkim słuchaczom, kim jesteś, co robisz i tak dalej, nie? Dzięki, bardzo mi miło was y, tutaj być z wami. Y, no to jestem deweloperem y, dla e MGP Studios i obecnie robię grę Xand is the Soul. Miałem przyjemność poznać Dominika na y, Pixel Heaven, gdzie właśnie rozmawialiśmy o, o tej grze. No, ja, ja też się tam z tobą spotykałem podczas Comic-Conu, ja dobrze pamiętam. Chyba łaziłem wokoło i, i, tak i rozmawialiśmy. Dokładnie. A... Dobra, słuchajcie no Ale nie, nie, nie jest tylko gość, no, nie, nie zapomnij ona. No oczywiście, że jesteśmy. nie jest tylko gość Mamy też oczywiście standardowy skład, czyli Anna Roda. No hej Hubert Bejda, Bada I Dominik Kowalski Hej, hej, cześć No, no jak widzicie, standardowy skład plus gość No Słuchajcie, to się zastanawiam od czego zacząć, ale ja może szybko chyba jeden New Newsiki, New bo jeden New City, tam jest całego tygodnia, jest ważny nie wiem czy wiecie, by, by były takie sobie piękne studio, się nazywa I.O. Interactive i oni robią Hitmana, w sensie mają całą serię Hitman, którą robili i przez ostatnie trzy miesiące były z nimi problemy, w sensie dowiedzieliśmy się, że Square chce usunąć to studio, wiecie, tasują Hitmana i tak dalej i tak dalej, nikt nie wiedział co biega. Teraz już wiemy i I.O. Interactive walczyło o to, żeby być studiem niezależnym. I, i będzie studiem niezależnym, do, dodatkowo będzie miało prawo do Hitmana. Nie wiem, na ile wydraliście w Hitmany. Panie, od pierwszej części. A w tego najnowszego? Te też, wszystkie części ograne. Wszystkie części ograne, no właśnie. Ja, ja się bardzo cieszę, że Io Interactive tak udało się udrać od Square, to przede wszystkim prawa do swojej marki, którą, wiecie, mieli... Dokładnie. Mieli gdzieś pie piecze, nie? Może wrócą do podstaw. Do tego, co spowodowało, że Hitman rzeczywiście no, zabłysnął. No, tak bardzo bym chciał. A reszta? Nie, nie, tam. Znaczy, ja zawsze chciałem zagrać w tego epizodycznego y Hitmana, mm, ale jakoś nie było nigdy okazji. Poza tym te odcinki wychodziły i wychodziły, a ja czekałem na pełny sezon. Pełny sezon się pojawił, i, i no, mam dużo innych rzeczy do ogrania, więc <śmiech> <śmiech> jeszcze nie pora. zwane życie. Tak, ale, ale bardzo chętnie, bo podoba mi się idea przechodzenia jednej, jednego poziomu na milion różnych sposobów. No, I, jedna, i jeden epizod, być... jedna misja oderwana. Mhm. A nie, ty grałaś Hitmany? To jest totalnie nie moja gra. Totalnie, tak. ja Japońszczyzna, nie? No, Japońszczyzna, wiesz, to. Splinter Cell, no, też to... kiedyś próbowałam grać, tak? Ale no po prostu... Nope, nie. Nope. Stradanki i nope. No, Dokładnie. Totalnie to nie. No właśnie Ania ja mi przypomniała o Cellach, które uwielbiałem. Chaos Theory. Kurczę. To był Chaos ja. Theory no był tak. Mm. Wiem, że jeszcze na poprzednią generację było sporo jeszcze tych Celli, ale mam no, no, Double wiem. Agent był jeszcze, ale Double Agent był dość słaby. E, znaczy słyszałem, że podobno ja nie grałem wersji Xboxową, podobno wersja Xboxowa była całkiem niezła, a tymczasem te inne wersje były po prostu strasznie dopracowane. E, a nie, może się pominąć, mo Bo wersja na xbox E dobra. Sorry, może tak, to było jakoś tak, że na starego Xboxa pierwszego ta gra była zupełnie inna niż na Xboxa 360. I to były zupełnie inne gry, to co było na oryginalnym Xboxie przypominało właśnie Chaos Theory, a to co było na 360 no było tym średniakiem. Mhm, mm mm -hmm. no właśnie. A to ciekawe, bo to taka marka już słynna, no nie? Wiele, wiele lat już ma na karku, no dokładnie. ale dokładnie. ostatnio nie słychać, żeby rozwijali specjalnie. Znaczy, no sobie, ja nie mam szczególnie, tutaj chciałbym być optymistą, a patrząc na to, co Ubisoft robi z tym Wildlands, no to ciężko być optymistą. No ja bym nie chciał no chyba go. nowego Tom, Tom, Tom Clancy's Sprintle, Soul, bo to mogłoby wyjść z tego coś, wiecie. co w świecie. Co-op, nie wiadomo jaki. co otwarty świat. <laughs> Autor spełnowanie postaci, wrogowie z debidnym AI, AI z jeszcze gorsze, AI towarzyszy jeszcze gorsze, no cóż. No, tak, tak mogłoby być. No właśnie, właśnie. 15 milionów no nie, znaczy, tak, dla, dla mnie Wildlands jest nieodżałowany ciągle, na pewno sobie będę chciał w to pograć, ale kiedy tam... Dominik, ten pali, kiedyś no zagramy. Znaczy, <grym> słuchajcie, panowie, to w kołopie tylko, mm -hmm. bo w ja single player to jest jakieś nieporozumienie. No. Dominik, kup na PS4, to ja z tobą pogram. No oni taki mają no właśnie, plan, no bo ja w to nie Uber będę grał. Może. Mamy jednego kolegę, który kupił to na Xbox One, bo miał jakąś taką wielką promocję. pozdrawiam Cię Sebastian. Ale powiedział, tak. że to to mówi dram w single playera tylko i wyłącznie i robię tu, tutaj mówi włączam się ten muzyczkę z drużyny A i jadę, nie? tam na pełnej w środek obozu, wrzucam trzy granaty, misja wykonana i jadę dalej. Nie no, bo gra jest po prostu ridiculous over the top. No coś musi być nie tak, skoro a mam bardziej realistyczny model jazdy od Ghost Recon. Coś tu naprawdę nie gra. No właśnie. No właśnie, ale najlepsze jest to, że.. Najlepsze jest to, że przecież gra Ghost Recon zaczyna się od takiego pompatycznego tekstu You are ghosts, nobody knows you're there. A tymczasem rozpieprzacie się tak. w kurą, kurna, wiesz, na i przejeżdżacie przechodniów, kurna, no po prostu. No to jest dokładnie drużyna, a po prostu na sterytach. Nie, to my od początku, od bety, tak, ja to też chłopatą mówiłem, że to takie trochę dziwne jest, że wiesz, łazisz po tej Boliwii, niby jesteś tym duchem i tak dalej, a co ty tam, wiesz, popierdzielasz po tych górach w Boliwii z, z trzema tałachami po, na plecach, niewielki plecach, maska na twarzy, nie, i, i bielniesz, nie, mówię mówisz, kurde, coś, coś chyba nie halo, nie? Gonią cię helikoptery z minigunami, ty sobie je zestrzeliwujesz dwoma strzałami z zem szesnastki, los. Właśnie, właśnie dużo osób mówiło, że, że to nie powinno mieć w tytule Ghost Recon. Bo nie, bo nie powinno. Do tej pory to było. To, to, to było. jest jakoś, bardziej jakiś spin-off od sokomu, albo gra jako tako jest niezłe. Niesam... Najbardziej imponuje mapa. To rzeczywiście technologia odgenerowania mapy <grym> tak, powoduje tak. szczękopat. Ale słuchaj, skoro taktyka i strzelanie jest przeciętne, no, a głównie po to się w tą grę gra, no to coś jest naprawdę nie halo. To znaczy to jest bardzo casualowe niestety to wszystko. Dokładnie. no to, to... Mainstream. Mhm. widać, że się wzorowali ja... na GTA Online czy coś takiego tak, tak to dodali wszystkie mhm. cechy takie, no, ale to które są typowo nie ma wiesz, Właśnie. ej, nie ma wiesz, czego ty chcesz <laughs> nie ma? a tam się, jakaś tą się odkrywa ale nie ma wiesz Hmm. Ja to tam te wieże to były nie nawet były. A nie, słuchajcie, są wieże, tylko troszeczkę inaczej. To są to na przykład najgorsze misje w Ghost Recon właśnie tym nowym, że jak masz wieże, to masz jakąś kretyńską misję na czas, że musisz w ciągu minuty przejechać na nie wiem paręnaście kilometrów, zazwyczaj wiąże się z jakimiś absurdalnymi stantami rozjeżdżając pełno przechodni po drodze, żeby dojechać z wieży do wieży. Wtedy odblokowujesz sobie nową broń. I to mnie właśnie szlak mnie trafia w tej grze, że żeby odblokować broni czy upgrade, musisz robić jakieś kretyńskie misje poboczne, co wiążą się z jakimiś po prostu stuntami, jakimś jakby, na przykład rozgłośną na social media, żeby wszyscy o tobie wiedzieli. Ach, pamiętam Właśnie. tą misję z Betty. Jak... Była, tak, z statyjami mhm. Tak, tak, tak. No nie wiem, właśnie tak mówisz o, tym, o tej grze to znowu mnie smutek jakiś strasznie w sercu. Na, na wyraźnie trzeba było nastawić się, że to jest po prostu Gieta Online Dokładnie. tylko w settingu. Dokładnie, jakiś e... pseudo-seko-duchów. Dokładnie. Tak, tak, jednak za, zawsze jak y, słyszę, jak wszyscy opowiadają o tej grze i, i o tym, że świetnie bawią, właśnie nie, nie, nie, w, nie wczuwają się specjalnie w rolę tych duchów, tylko traktując to jako taki y, shooter na, na bardzo dużej mapie. No takie GTA Online trochę no do, do, dobry przykład to wtedy sobie chce zagrać tego oryginalnego i wtedy się okazuje, że to było zupełnie Dokładnie. inne. Dokładnie. No, no mówię, pierwszy Ghost Recon to jest gra, przy której Skąd spędziłem jakieś niezliczone ilości godzin. To była gra hardkorowa tak, i wymagająca tak. naprawdę dużej mm -hmm. dawki cierpliwości, ale to była gra dla bardzo wąskiego grona odbiorców. Dominik, jak o, o, przepchniesz tak. ciągnikiem swój pierwszy samolot w Wildlandsach, to tak, <grafię> będziesz my, zadowolony. <grafię> my, my już z Piotrkiem wracaliśmy na pole bitwy traktorem. A to, to była, to, o, to była najlepsza misja ever, bo draliśmy we czwórkę, to, to było w becie. Draliśmy we czwórkę e, i dwóch naszych kolegów, w tym do, nie, do mnie nie to z Robertem chyba było, nie? nie Zamiń, ja myślę, i, i, mało. I niestety, Sebastianem. Nie Oni pojadzili na misję, zrobili całą misję, a my nie dojechaliśmy do tej misji, bo jechaliśmy traktorem. Bo się w ogóle nas respawnowało 20 <śmiech> no, no, no, km dalej. dalej. Nie, i jedziesz tym traktorem, bo cię zrespałnował, nie masz Tyś... żadnego innego pojazdu wokoło. Ty to musisz biec na piechotę i, i Hubert mówi O, patrz traktor, jedziemy traktorem, nie? Ja mówię sobie w tym momencie tak jedno, kurde, duch jeździ traktorem. Dokładnie. Oddeniem. No znaczy, że właśnie to jest traktor tak jako grę, jak jakiś komiczny spin-off, jak swego czasu Gearbox chciał zrobić The Band of Brothers, okej, okay, ale jeżeli to reklamują jako Tom Clancy i Ghost Recon, come on guys, calm the fuck down. Właśnie. Hmm. Właśnie i dlatego, dlatego jak ja słyszę te wszystkie opowieści, to po prostu płaczę wewnętrznie, no bo, bo to miało zupełnie być coś innego niestety I, i tutaj często o tym rozmawialiśmy na takiej naszej grupie growej, że tak naprawdę schrzanili temat, bo poświęcili jakieś kilogramy pracy po prostu ciężkiej, żeby zrobić tą świetną mapę, no bo graficznie gra też daje radę nawet na konsolach. Nie jest obecnych. piękna, to Boliwia jest super wielka mapa. Ale przede wszystkim też logika w ogóle rozbudniowania tej mapy, czy to prostu pagórki, wzgórza, tak, wysokie tak. góry, i, i, wiesz, i, irygacja terenu. No po prostu mistrzostwo. No to to, to, to miażdży po prostu w, no, większość tytułów obecnych pod względem skali. Tylko tak naprawdę to jest taki, właśnie to jest czysty sandbox militarny. I dużo osób tak mówi. Dokładnie, ta gra to po prostu jakby największym highlightem gry jest mapa a nie po to się gra w Ghost Recon no tak, bo tam niby są też te aspekty fabularne, a to tylko polega właściwie na tym, że ubijać kolejnych typów żeby, no trochę jak Mortal Kombat tylko ze strzelaniem, no czyli jest drabinka i ubijamy, aby dostać się do bossa, tak? do tego tam szoka czy No Znaczy, sej, to nie byłoby takie złe, gdyby AI chociaż było, no, tam AI jest, miesza, mam mieszane zdanie co do AI. Okay. Gorzej jest natomiast z y, różnymi innymi rozwiązaniami, właśnie typu po prostu fabuła, którą zapisał 16 latek. Może tak było, kto wie. <laughs> no bym się nie zdziwił, no przecież nie słyszeliście y, te odzywki, tych ghostów między sobą, to jest po prostu takie, takie szczeniackie gadki nastolatków. No właśnie, ja teraz na pewno będę grał w to. Znaczy ja zagram to na zasadzie takie, że po prostu radośnie pobiegać, no bo to nie spodziewam się, że uda się jakoś to wczuć. Ale teraz już, już wszyscy powoli zapominają o tych, grze, pewnie cena spadnie jeszcze bardziej i tyle. No dokładnie, ale wiesz, dla, dla Ubisoftu co jest najważniejsze? Że hajs się zgadza, żeby potem kolejne kupony, no, wiesz, odcinać A, i kolejne wiek. produkty wypuszczać podobne mm. ze siebie. No niestety, niestety. Ale Ania, Ania, powiedz coś o tych Whidlandzach. Jak ci w to grało? Zaraz powoli przejdziemy dalej. Ja w White tylko w koopie. Samotnie mi się nie chce, bo jest za nudno. A jak kram z ekipą, to dokładnie. zawsze są śmieszki. Tak jak mówiłam, przepychanie no. samolotu ciągnikiem. Albo, no, online, no. albo skakanie ze spadochronem. Bo tak, nie? bo czemu nie, ale, nie, żeby sobie na widoczki się, popatrzeć. To się nic nie wie, że to najlepsza akcja Huberta. Hubert co zrobił z spadochronik, nie ma spadochronu. Hubert jest kier... pilotem samolotu, leci samolotem i nagle na robi, robi takie. Słuchajcie chłopaki, ja, ja właśnie wyleciałem, wysiadłem z samolotu nie? I na ale ja to wziąłem, no bo ja mam samo spadochron, no wy nie macie? Nie. I wstydnie. Ale właśnie. <grym> ale to widać, że to jest wartość dodana tej gry, że po prostu jakby takie absurdalne sytuacje to wychodzą po prostu od tak. Nie trzeba specjalnie się starać, żeby wyszło absurdy. I jest, ra jest radośniej. Może o to chodziło Ubisoftowi, tylko po ogrzyba, oni to sprzedają jako po bardzo poważne symulacje. Jakby to sprzedawali, ja to po prostu tu, Wildlands i wiesz, zabijaj mafiozów, jak ci się podoba bierę w ciemno, tak. nie? Hit, dokładnie. A jako taktyczny tak. shooter, Ghost Recon. No właśnie. To jest ten Ja dyżyt. pamiętam jeszcze, że kiedyś na Pacecie dawno grałem w tego oryginalnego i tam nawet miało, zna tam nawet była, miało znaczenie to, w jakiej kolejności w takim, w takim, na się ustawiali ci, no, ci operatorzy. Tam wszystko miało znaczenie, tam każdy szczególik, tam tak, statystyki w jeszcze w, na było operatorów. wyliczanie wiatru do pocisku wiesz, musiałeś tak, wiedzieć, tak, że więc... leci ci wiatr z prawej i musisz wiesz, bardziej przechylić lufę w lewo, żeby dobrze ta kula trafiła, nie? Znaczy Tamte gry właściwie to były nawet momentami to prawie jak gra ja pamiętam. Chyba, że mnie pamięć myli bardzo, że tam nawet podchodzenie do osłon było. Znaczy wymagały strasznej, dużej mhm. dawki cierpliwości. Tak. A jeszcze, I przede wszystkim, co mi się bardzo podobało i mi brakuje, przede wszystkim to jest bardzo łatwe do zaimplementowania w tym najnowszym Wildlands. Szczególnie dwóch rzeczy. Widoku FPP, który był w Ghost Recon od pierwszych części. i Jest na dobrą sprawę w tym Wildlands, bo jak robisz przybliżenie z kamery, to możesz sobie to tak robić, tylko nie możesz tego strzelać. A druga rzecz, której mi brakuje, to to, że wy, jak ginął ci żołnierz podczas misji, to ginął, po prostu musiałeś wracać do bazy i zatrudnić nowego wojaka, o nowych statystykach mm -hmm. tutaj po prostu nie masz w ogóle, nie, nie czujesz żadnych konsekwencji swoich czynów, bo ginie ci żo żołnierz, spoko zaraz się responuje za bazą no tak, tak, największy, największy żal to ponąć jest to, że responujesz się w głupim miejscu to jest największa kara a, no te 20 kilometrów właśnie <śmiech> ale to po to, żeby znowu ruszować na traktorze no, i, no właśnie, no i podziwiać mapę. No chyba o to chodzi, że to miało być znaczy, dla wirtualnego turysty to jest świetna gra, tylko też podejrzewam, że w końcu te widoczki się opatrzą, no, ile można być turystą, no nie? Nawet no turysta dokładnie. ma jakąś tam tak To Wirtualne. Chociaż VR, że to ja. dobre. Ojej, nie mów tego, bo jeszcze Ubisoft usłyszy i wyda to zaraz, bo... o ja ja, tak DLC. No, wszystko, wszystko na VR, wszystko na VR, nie? Błaga mnie. No, no. no wiesz, jeżeli, ja też jeżeli Doom, Fallout, Skyrim, wszystkie... No no nie wiem, czy mieliście okazję zagrać, to może tak troszeczkę zmi zmiana tematu braliście w Farpointa. Mm. Ja jeszcze nie mam okazji. Nikogo z na nas, nas nie VR stać razie, na to. Nie, nie, nie stać <grym> nas na VR, druga rzecz jest taka, że na <grym> mnie, a ja nie mam PS4, bo na mnie VR nie działa w ogóle, więc. Mi też VR nie robi, ja się w ogóle nie jaram tym samym konceptem. Ale ja byłem po prostu bardzo sceptyczny, wręcz negatywnie nastawiony do wersji soli, bo nie wierzyłem w to, że po prostu sprzęt o gorszej specyfikacji niż pecetowy odpowiednik może dać radę. I tak mówiłem, dopóki nie spróbowałem tego, bo ten Farpoint, szczególnie w Kołopie, to ja nie pamiętam, kiedy ostatnio się tak świetnie baliłem. O, To, to, ciekawe, to ciekawa um, opinia. bo no, to, to jeszcze na... dodatkowo w Kołopie, to musi mieć ktoś jeszcze na no to już w ogóle jeszcze... No, Inaczej, no, no, właśnie. Bridge Crew byśmy drali, nie? Chłopaki. B Bridge Commander, tak? Ta, no to nie, to jest Bridge Crew, ten Star Trek Bridge Crew. Okay. To, to, to drali. Star Trek. O, A tak. to musisz mieć R4 ludzi z vr żeby w pełni Otywisty. szaleć jeszcze. To, toż w nie, ogóle, to wiesz, Star Trek na WG był cudowny. A wam powiem ciekawostkę, bo, bo w tym roku, znaczy, dobra, tak po kolei, bo ja jestem w miarę tak do tego wiara nastawiony, no nie jestem na nie, po tych ostatnich doświadczeniach, zwłaszcza, że super hot na Pixel Heaven fantastycznie mi się grało. Rewelacyjnie byłem pod wrażeniem. Tylko to znowu ciężko w to wejść, no bo jest kosztowne. To w zeszłym roku było takie Wars of VR Day i tym roku też jest, słuchajcie, już, już ewidentnie impreza branżowa. 300 za bilet albo 500. Yeah. Także już, już normalny Kowalski tam już nie przyjdzie za cholerę. Nie ma szans, więc no nie wiem, nie wiem. Mo może zmieniają profil imprezy, tak? Żeby... żeby... Tak jak że to Digital Dragons. dragons. Tak, Digital Dragons. Też. Też hmm. właśnie jest takie kosztowne, żeby, żeby ten... A szkoda, było, ja powiem wam szczerze, byłem na tym... Na tym, yy... znaczy, samokat Sony było dosyć skromnie przedstawione, ale był takie spektrum różnych gier. Od symulatora szybowca, przerobionego na strzelankę, po jakieś inne rzeczy i horrory, że trochę szkoda, no. Bo poprzednio bilet był za 5 złotych taki dla normalnych ludzi. A teraz jest za 300, więc na pewno się nie wybiorę, nie ma szans. A, No to stan, no tak jak Dietrich tak, Old Dragon. branżowe. Jak... Powoż, oni już mówili, że tam też było branżowe, bo znaczy trochę liczę na WGW, ale z drugiej strony, nie wiem czy zauważyliście po, tych, po tym meczu bieżącym, że Sony sporo wiarów pokazało i to powoli są duże gry. Takie jak Doom, jak Fallout, także Znaczy tak, pytanie to, to na ile są, są duże. Tak, które, które bardzo, bardzo szybko byli w stanie przełożyć tam, patrząc na jest. Ale Fallout to, nie, to jest chyba tylko na pc -ty, prawda? VR, e, ma być, być się, na PSVR, tam jak dobrze pamiętam, w konferencji Sony. Sony. A mi się wydawało, że tam miał być chyba I tylko Skyrim? Doom i coś je... Skyrim na pewno. To i Skyrim, ale nie, tak, tak. tak ale Fallout to chyba tylko na A HTC. Może, być. może tak, może mamy jakąś umowę w Na razie sprzęt ewidentnie. Powiem szczerze, gdyby ten PSVR kosztował na przykład 500 zł, to ja bym kupił. Tak jak, taka cena kinektowa, nazwijmy to. No też Kinect, to też. To musisz poczekać. No czy znaczy, na, na pewno trzeba poczekać, ale ja mogę tutaj wam powiedzieć, że no Resident Evil, 7 w VR ze i Farpoint to dla mnie są po prostu next, next Gen Experiences. No dawno nie miałem takiej zajawki z grania w gry właśnie jak tej znajomi, których. że też już generalnie mało co ich już cieszy, bo poprzeczkę mają postawioną dosyć wysoko. Jak zagrali w Resident Evil 7, szczególnie jak zeszli do piwnicy po raz pierwszy, czy napotkali się z pierwszym bossem w garażu, to w prostu szczękopat. Mówią, że to jest taki kamień milowy, jak powiedzmy, że zapada to tak w pamięć, jak pierwszy level Duma, czy Wolfenstein. Polecamy Shana. nasz filmik na YouTube z Dianą. No, graliśmy na WGW troszeczkę. Tylko to, jest co, ale mi, nie wiem, Ty, Michał, grałeś w to w ogóle? Czy, czy tylko z opowieści Residenta? O. Tak, tak, skończyłem. Kurczę, na vr Tak, naprawdę? No nie, znaczy może tak, w połowę gry nie grałem na vr po prostu już żołądek mi nie dawał rady. No, no właśnie, to jest, to jest ta rzecz, ale mnie trochę tam przeszkadzało to, że ten ruch był taki skokowy. Ja wiem, że to było zamierzone, żeby właśnie nie odpłynąć w tej grze. No, że, że obracałeś się tak jakby, no może to była kwestia tej A nie, bo ty zmieniasz sobie te ustawienia w tych, Może zrobić smysk. A, o proszę, no... A jeszcze lepiej, a jeszcze lepiej jak grasz na stojące, to po prostu się obracasz i krasz na logową gałkę lekierze, do przodu. Ja tam, bym, powiem ci zawału dostał, bo, bo właśnie to jeszcze powodowało, że miałem wrażenie, że to jest tak trochę nierzeczywiste doświadczenie, ale wiesz, graliśmy taką wersję testową wtedy, podejrzewam, że nikt nam nie... nie hmm. No bo to były krótkie gry, wiadomo jak to na targach, to 5 minut i kolejny. No I ja byłem przekonany, że tam tylko jest takie skokowe poruszanie się. Chodzi o obracanie się w układzie. Nie, nie jest, jest, dokładnie, jest pełno. Normalnie się poruszasz. No matko. A jak tam jeszcze wspomniałeś tego superhota, to tutaj też coś musi być na rzeczy, bo paru znajomych na Pixel Heaven, też już, no ich gry już nie jarają praktycznie. A są no, zapalonymi gracze od czasów ZX Spectrum, a jak wrócili ze Super to wrócili z wypiekami na twarzy, bo więc człowieku musisz to zagrać. Tak było, tak było. Mało tego, ja to samo słyszałem, jak każdy zdjął headset z głowy, oczywiście miał odciśnięte piętno wiaru, czyli Ślad po wiarze tak zwany, stygmat chwilowy. To mówi w ogóle dziewczyna mówi, e, coś tam, kupujemy to, kupujemy w Gewiara, ale kochanie, to kosztuje trzy koła. Kupujemy to, kupujemy to. Ale to jeszcze plus pecet, Ojej, ale tak kupujemy, także no. No ale to jest zaskakujące, że to właśnie wiem, tak. kobietom się też podoba. Właśnie Żona kumpla właśnie się nabijała z niego, jak kupił sobie właśnie ten headset PSVR. Tymczasem spróbowała London Heights i oni mówili po prostu to, jej od tego VRD i to jest taki na, na szynach. Znaczy, to są różne tak, minigry. Dokładnie. Ja akurat grałem, nie poczekaj, bo to jest tak, że to jest ten, co uciekasz autem i strzelasz z Uzi do różnych pojazdów, które tak. cię gonią. Masz potem jakąś tam scenkę z dwoma mafiozami i tam strzelnicę. No to, to mi się też świetnie grało. Także no, na pewno y, będzie Sony cisnąć to. Jestem bardzo ciekaw kolejnego Warsaw Games Week. Po prostu. Co, czy znowu tak będzie, że vr będzie po 30 sztuk? Czy oni też tak pocisną? Czy nie podzieli losu Vity, Że po no prostu, je. wiesz, zrobią sobie eksperyment potem zobaczą Scorpio i a dobra to PSVR idzie w odstawkę. Skupiamy się na PS5. No właśnie z Sony, już, zresztą ja już wielokrotnie płakałem na antenie w sprawie Vita. ja bardzo późno kupiłem. No pamiętam, słyszałem i, i, i 100 no, się już stu procentek złożyłem. No właśnie, to. kurczę, teraz Hubert właśnie ma u siebie to moją witę i, i też pewnie był strasznie żałował, gdyby ją zaorali i tak definiłem, znaczy już ją zaorali. Zaorali, co no co bo co, ty to w Japonii wychodzą. Re, d, tak najle, tak. Najlepszy jest, tekst, e, najlepszy jest tekst, przecież CEO Sony, że oni nie mają pojęcia, dlaczego to się nie sprzedaje. Ja A. mówię, no kurde no, gdyby chociaż u nas połowa tych gier wychodzić co w Japonii to by ta Oczywiście. konsola żyła, no tam konsola autentycznie w Japonii ma się dobrze, że jak tam byłem w rok no temu w Tokio, no to mhm. po prostu no pff, półki były alwalone po prostu po brzegi grami PS Vity. no to i to daje do myślenia, ja po prostu zazwyczaj robię zaopatrywałem się gry właśnie na Vita, e, właśnie w Japonii, bo wiem, że większość tych gier po prostu nie trafi do Europy. Ta, tak, tylko wiesz, te gry są właśnie o to chodzi, że to są głównie JRPG z tego co wiem, no nie? Znaczy nie wiem, takie czasami są brawlery, na przykład ale troszeczkę w klimatach jakuzy. Y, Okej. Okay. No coś, jakieś tam gry ponos niby troszeczkę w klimatach szhenu, no tylko jak nie znasz japońskiego, to trochę ciężko w to. Chociaż pochwalę się, że na DreamCastie skończyłem ja, po japońsku y, tego. Z, z opisem skończyłem szhenu po japońsku. <laughs> Dobre, dobra. Znaczy właśnie to, to z Witą jeszcze tak, e, powoli kończę sobie odwitę. tak naprawdę. W, e teraz kolega był w Stanach i tak powiedziałem mu, no słuchaj, jak będziesz tam w tych Stanach to ogarnij, może jakieś kosza nabierz tych gier, zaczerpnij jakąś szufelką, to ja chętnie wezmę A okazuje się, że nic nie ma w ogóle po prostu są takie puchy że, że nawet czasami w, w tych dużych sklepach jak, jak GameStop, czy coś po prostu wielkie, podniesione brwi, jak gościu pyta o gry na Vita, więc... No bo tak, no bo nic, nic, nic so, nie wychodzi i Sony samo nie wie, no. dlaczego w Ameryce i w Europie to się w ogóle nie przyjął. Oni nie mają pojęcia. A prawda jest taka, że po prostu nie, wydają, nie wydawali gier z ostatnie tam rok, tak, czy dwa. Zwyczajnie. I dlatego się to nie sprzedaje. Tak. To nie jest tak jak Nintendo, które <śladnie>. będzie miało ten tą możliwość takiej, wiecie, oni są mogą wydać raz na miesiąc drena 3 ds i powiedzmy co w Europie, a w Japonii tam dwie czy trzy i to się nadal będzie świetnie sprzedawać, bo to są wiesz, wielkie, wielkie marki i, i ludzie to kupią po raz setny, nie? No, ale też po prostu chodzi po prostu o bezmyślność, wręcz ignorancję i chamstwo ze strony Sony, bo uważali, że ludziom wystarczy, że masz y, ten, remote play. No świetnie, tylko że remote play nie działa ci w samolocie, remote play nie działa w e, pociągu, no, w komunikacji miejskiej. No i, i pogrzeba ci to. Fajnie, że mogę sobie pograć w domu, y, na kanapie, na wicie, ale nie kupowałem tą konsolę. No tak, tak. Kilzon pokazał, że mogą wychodzić naprawdę genialne tak, no, produkty. Wyszedł Killzone, wyszło Uncharted, wyszedł Terraway. Właśnie w tym, w tym okresie, w którym e, cisnęli to uwite. Nawet tak, Assassin. Tak, Dokładnie, nawet Assassin. I przecież Ninja Gaiden. Który no i prostu. No, to... no, można wymieniać długo, no naprawdę. No, a potem skończyło się na tragicznych portach. Nie wiem, czy graliście w port tego Resident Evil Revelations. Tam grafika, tam nie ma nic, co Wita nie pociągnęłaby w 60 FPS-ach. Tymczasem ten port to wołał w sposób Ja przypomnę, po prostu do nieba. że uh, Resident Evil Revelations wyszło na 3DS-a. I działało, działało świetnie. Dobrze. W 30 klatkach ale działało dobrze. No właśnie. No a na, a na w 15-20, i grafika była po, Ale tam no, nawet nie Netflix na to wyszedł. Tam... I to był pełny. Tak, tak, to tak, był tak. pełny port z konsol. Dokładnie. No właśnie. No, strasznie, smut. Znaczy, to, to polityka. Mówiliśmy o Corpo, prawda? No, co oni po prostu zrobiło did the math i stwierdzili, po co mamy ładować wie, miliony, dziesiątki tysięcy dolarów czy setki tysięcy w AAA products, skoro możemy robić porty indie games i po prostu równie dobrze na wyjdziemy na no, tym to jeszcze dłużej. to lepiej. że niestety się odezwa, no, że nie wyszli. <laughs> no tak to bywa. Dokładnie. No, ale to trochę mnie dziwi kuczy, bo PSP to przecież miało gigantyczny sukces bo przecież miało masę bo... No, bo PSP no. wyszło przed erą smartfonów to jest inna sprawa ale tak, zobacz, ale no era smartfonów sobie... era ten, a patrzcie, się Switch sprzedaje pomimo, że to jest taka konsola niby stacja na hybrydowa no, tak, ale dużo tak, osób ale ma... to jest Switch z konsolą Nintendo to dlatego się sprzedaje ale ja no, się nie wiem jak wy. Ja generalnie biję im, w kibicuję Mega Nintendo, bo oni jako jedni z nielicznych idą w kierunku tego, o czym konsole były nawet 8-bitowe. Że konsole mają być dla fanów. Games for games. I autentycznie po prostu. Ostatnio byłem w Saturnie. Musiałem się naprawdę walczyć ze sobą, żeby nie kupić Switcha. No, to, ale to, to, się, to się zgadzam, że to tam w ogóle. Nawet głupie włożenie hardridża, tak? Kupujesz i masz pełną gry na kartridż, Jasne są patche, coś tam, cudawianki, ale tej gry, A. W ogóle nie instalujesz nigdzie na dysku, wiecie. Ty to po prostu wkładasz, odpalasz, działa. Tak jak było te jeszcze na 360 a teraz wkładasz płytę, robisz sobie w tutoriala i potem masz jeszcze godzinę czekania reszta grudzi się z downloadu, tam zainstalujesz dysku no, czy coś dokładnie takiego tak. Więc tutaj jest, coś w tym jest no niestety, właśnie ja, ja trochę liczę, to jest oczywiście absolutna nie wiem, wróżbiarstwo nawet nie wiem, czy na, gorzej bym to nazwał że, że coś Microsoft zrobi zresztą jest świetny, i chyba Xboy chyba tak, Forge zrobiło rewelacyjnie to wygląda i takie coś bym kupił po prostu od razu gdyby taki y, mobilny Xbox wyszedł i jeszcze gdyby wchodziły gry z czteresiątki ja, myślę, tam ja myślę, że prędzej Microsoft dogada się z Nintendo patrząc potem, jak mają dogadane z Minecraftem i tak dalej to mogą się jakoś w ten sposób dogadać. Nie? Ja wątpię, żeby na... Microsoft robił własną przenośną i... konsolę. Ja też wątpię Właśnie mi powiem tak. Prędzej się dogada i będą sprzedawać po prostu swoje gierki, żeby mieć jakieś mniejsze porty. W sumie Nintendo 3DS-em i poniekąd też trochę Switchem ten przenośny rynek gdzieś tam zdominowało i może Sony troszkę tam witą, może szarpać jeszcze w, yy, w działce JRPG-ów, tak? tak, ale wszystko inne. Hmm. No, ta branża jest tak nieprzewidywalna. To wszystko zależy od technologii, która rozwija się w nieprawdopodobnym tempie. Więc na przykład Japonia, jak 4 lata tam, temu tam byłem, to właśnie wiele ludzi w meczu grało na 3 ds ach i Wicie. Jak byłem tam rok temu, to 99% ludzi na komórkach rzadko kiedy ktoś na 3DS-ie. Z bitą to praktycznie nikogo nie widziałem przez dwa miesiące pobytu. Nie widziałem ani razu kogoś grającego w mecze na wicie. No i brakuje po prostu przenośnych tytułów AAA których już nie ma i znaczy no, ogólne, raczej nie będzie. Mhm, wie, no oprócz Nintendo. tak. Wielokrotnie o tym mówiłem, jak kiedyś gry mobilne też były lepsze. Teraz to, co wychodzi, to jest po prostu masakra. To woła o pomstę do nieba. To są głównie klikery takie głupie, gdzie najlepiej używać jednej ręki i najlepiej z wszystkich pięciu palców jedną sztukę. Najlepiej Tady to potrafi Trzymać Nintendo i Super Mario Run. Ale właśnie... Kurczę, no... A, Słuchaj, Dominik, to jest taka brutalna ja, prawda. Ja na przykład druga gra, którą zrobiłem, to właśnie był taki Simple Arcade Endless Runner. Wynajmniej nie dlatego, że ja takie gry lubię. Wiem, że znalazłem zapotrzebowanie na rynku, ja na chę, rynku jeszcze, ale to po prostu, dokładnie, to, to się po prostu opłaca. Skoro, wiesz, masz dwa miesiące dev time'u kontra dwa lata dev time'u, wąski target kontra mainstreamowy target, wiesz... No to po prostu pro, prosta sprawa. Zdecydowanie bardziej opłaca się robić takie proste gry, bo masz trafiasz do mainstreamowego klienta i masz y, potencjalnie o wiele większe bronę odbiorców. Hmm, no tak, ale... już nie mówiąc o tym, że nie marnujesz, jeszcze, wiesz, roku czy dwóch życia, to tylko dwa miesiące no tak, ale mam nadzieję, że jeszcze prawdziwi gracze nie wymarli, no nie, że, że casual to nie jest jeden typ gracza bo to jest trochę przykre, co już mówimy to ma się zaraz pójść nie, i tam i, i powiesić się hardkorowi gracze <laughs> Dominiku nadal istnieją jak najbardziej, tylko ten procent jest wciąż na tyle mały, to zawsze tak było od, od dobrych Dokładnie. Na, nie wiem, dwóch, trzech detal. To jest nadal to samo. Casuali jest więcej, a najwięcej każuali nam było 100 przy 360 kinekcie i, i mówię na PS3. Wtedy był no tak, największy, ale... największy taki rzut, wiecie, Wii z Wi-Fitem i inne takie rzeczy. Tak, tak, ale ja wyłącznie mówię o tym, o kategorii gier, bo wiesz, kasualowy gracz nie znaczy, że gra tylko w klikery, no nie? Mam nadzieję. Hmm. Że nie upraszczamy tak sytuacji. Nie no, ba, ja sam akurat wielu ludzi co bardzo chętnie sobie krają właśnie jakieś proste gry. Ja do takich graczy akurat nie należę, ale wielu moich znajomych to po prostu to wie, ciorają właśnie kl klasycznie. Regularnie wracają do klasycznego Mirror's Edge, czy e, właśnie do okresu klasycznego Ghost Recon, ale na telefonach to mają po prostu multum właśnie tych one, one clickers. No tak, tak, tak. Ja jeszcze tak właśnie teraz e, akurat e, chciałem nawiązać do gier mobilnych na przykładzie Blade Bandit. Jak, co, się, co się stało ostatnio? To jest taka groda Artifexu może słyszałeś. A tak pamiętam, bo byli naprzeciwko mnie na, na PGA. E, tak, tak. I ona to była też, pamiętam, nagrodę Pixel Heaven w zeszłym roku. Akurat tego nie wyłapałem, jak byłem tam na miejscu. No i ona teraz chwili. Przy, jest pewna zmiana w sterowaniu, tak? Z tego zaawansowanego w miarę systemu sterowania gestami przerzucili się na sterowanie ala wirtualny joystick. Czyli zrobili z tego takie faktycznie mobilne Diablo, takie szybkie coś. Ja sądziłem, że to będzie Szylewe. katastrofa dla y, rozwoju gry. I się okazuje, że po rywalizacji takiej arenowej, tam jest taka arena na czas, to widzę, że mega ożywienie jest. Czyli każuale się posłużyli na ten model gry. Niesamowicie. A wydawałoby się, że to będzie skazane na porażkę. No ale widzisz, dla nas hardkorowych graczy to, to była jedyna rzecz, która nas y, przyciągała, bo był taki... In, tak. inny w ogóle coś, coś model, model no. nie? Teraz, teraz to a, straszne. A, teraz jak masz te wirtualne joysticki, to połowa App Store czy Google Play'a jest zrzucona Podobnym śmieciem, że się to wyraża, tak nie? Tak, tak. czy ja, ja, ja bardzo mocno pograłem jeszcze na tym nowym sterowaniu, bo jednak dalej mam tam wielki sentyment tej gry, wątpię, że dobrny do, do level kapu na maksymalnego maksymalnego poziomu. Po prostu, bo to w mo przy moim graniu to jest jakiś rok czasu, myślę, i też jakby nie czuję potrzeby, nie czuję żadnej motywacji, to jest mm. inna rzecz. Mm. Ale, ale początkowo nawet mi się dobrze grało, bo gra jest dynamiczna, ale po prostu ta resztka głębi, która w tej grze była, po prostu umarła z tym niestety, no bo tam był taki prosty mechanizm staminy, takiej jakby, mm -hmm. że odświeżało się i na podstawie tego odpalało się czary. A co teraz jest? Te zwykłe timery, czyli e, uproszczenie do maksimum i fakt. łapałem się na tym, że po prostu tylko konwulsyjnie tapuje to pole, gdzie tam się odpala te różne specjale, te różne czary i to wszystko. No, czyli totalne spłycenie, ale... Wydaje mi się, że ta gra się jeszcze lepiej na mikrotransakcjach w tej chwili sprzedaje, bo widzę po prostu po tym, jak spadam na arenie, jak nie gram w tej chwili, a ja byłem dosyć wysoko, bo byłem tam bodajże najwyżej to była ósmy, a teraz tam spadłem na dwudziestą którąś, po prostu ludzie grają, ludzie się rzucili i znowu grają, a nie ma żadnej nowej treści, czyli tylko sterowanie, więc nie, nie podoba mi się to, że, że jakby coś co potencjalnie miało być czymś słabą zmianą wszyscy tacy gracze no nazwijmy to casualowi bo rzucili się jak szczerbaty na suchary i tłuką pacają bo to jest prostsze bo, bo już nie wymaga żadnego skilla w tym momencie pewnie jakaś odpowiednia reklama poszła no była tak, bo był okres testów po prostu i po testach odpalili no, to, no więc to. właśnie no. ale powiem Ci, że i tak nic nie pobije pod tym względem wydaje mi się że Mode w Battlefield 1, to co DICE pod no okej, okay, nie chcę przyklinać. To co DICE odwaliło, to po prostu o pomstę do nieba. Jak gra wyszła, hardcore mode był rzeczywiście hardcore'owy. Jeden strzał, giniesz. To co DICE zrobiło? Uf, po wielu narzekaniach po prostu community zmienili tryb hardcore w casual mode, czyli teraz giniesz od 3-4 strzałów. No właśnie. To kompletnie się mija celem. Po to, to bym miałeś się hardcore mode, żeby po prostu ginąć od jednego strzału. No właśnie, właśnie. Smutne są te nasze rozważania dzisiaj. No właśnie, może jakoś, a nie, ale zaczęliśmy z pozytywnych, jak Piotrek wspomniał, tak. z hitmanem, że a już się odwolniło i może właśnie hitman wróci do tych dni, lat, może, do może lat, może nie będzie świetności. takie wildlands i będzie w końcu, wiesz, wrócą do takiego hitmana, hitmana, którego chcemy bardzo... I, wa i walizka wróci przede wszystkim, bo to, że nie było walizki od, w ostatniej części, to był też mhm. um, jakieś nieporozumienie. No ja sobie planuję nadrobić, chociaż dużo, dużo słyszałem negatywnych opinii i tak jakoś odłożyłem. Znaczy nie mówię, że nie zagram, bo tak jak Hubert powiedział, ja mam taki backlog gier do zobaczenia i w tej chwili powolutku sobie, w tej chwili przechodzę sobie las o was i po prostu jestem o, oczarowany, ale to w kolejnym odcinku pewnie z Hubertem będziemy chcieli pogadać że no, no liczę na to, że coś się zmieni teraz w tych grach po prostu pozytywnie ja powiem, że ja kiedyś w ogóle Dead Space'a pierwszego skończyłem na mobilca i dało się a teraz podejrzewam to by było tak, że co przeciwnik to byłaby mikrotransakcja tak, I żeby go pokonać trzeba byłoby zapłacić no. także takie no słuchaj, ja pamiętam czasy jak te ludzie zaczęli mówić, że pół żart, tak żartem żart, był serio że dożyjemy czasów, że niedługo będą jednak pojecie za magazynki czy naboje na, na w grze. Popatrz, no, popatrzcie co się dzieje na Rainbow Six Siege zamiast poprawiać serwery, które do dzisiaj są zwalone Wiemy, i szukamy, szukamy panie, gier my tak, no, to, to no to po skupiają się na, na jakichś kretyńskich rzeczach a dodajmy teraz Hello Kitty jako doczepkę do broni dodajmy o. fioletowe o, tak, hełmy tak, tak, z tak. różowymi kwiatami o Michaelu musi do nas jeszcze wpaść, bo o, o, może jakiś pokadamy, o jakichś tytułach jak Opush Flashpoint albo Arma, coś takiego, coś poważnego. Nie, słuchaj, nie, czy, les, nie les, les, z był Sitsem to ja się zgadzam coś 100% z Michałem. Braliśmy w, w piątek z Hubertem i, i, i chłopakami. No ludzie mają zawieszki, mają breloki na Ale broni, Ale nie, to, to jest nic, to to jest naprawdę do prl Teraz w tej chwili jest event, który się z Medical, coś tam, coś tam. Mają gdzieś taki specjalny, właśnie ten jeden sezon, który teraz jest, jest nazwany taki, wiecie, Medical i oni stricte mówią bo chcemy naprawiać serwery, chcemy tutaj rozwijać wszystko, poprawiać wszystko tak, jak się da. No, a okazuje się, że wszystko nadal stoi i tak dalej, nic, nic się nie stanie, a wiecie, co jest najba najbardziej smutne w tym wszystkim? że robiąc ten jeden sezon taki właśnie na poprawianie tych rzeczy, wywalili nam sezon, który był dla nas jako Polaków ważny, bo drom, Mieli dodać nam oddzielnie drom naszych operatorów, dodatkowo A, to mieć, mielibyśmy wow. mieć własną mapę. No tak miało być. Ta tak obiecał Ubisoft. A co będzie? Będzie tak, że dodadzą nam operatorów Gromu, którzy będą dodani do innych e, tych grupek specjalistycznych, nie? to będzie tyle znaczy właśnie ja, ja z Rainbow Sixem mam taki problem, że ta gra ma takie ambicje na bycie ultra realistyczną, na ile tam gra może być realistyczna ale te wszystkie pierdoły typu różowe kombinezony i brakuje tylko króliczych uszu powiem szczerze do kompletu, żeby wystawały za, za rogu i żeby wiedzieć, że przecież przeciwnik, to jest żenujące ale wiesz jak tak to się sprzedaje? No właśnie, i polityczna poprawność gry. Czy pamiętacie, że pierwszego ten Medal of Honor reboot, zresztą bardzo fajnego Danger Close, gdzie po prostu walka multiplayer to było zrobione przez DICE i było Amerykanie kontra al kaida W drugiej części już po, po prostu poprawność, polityczność, bo wywalili al Kaidę. I dla mnie troszeczkę bezsensowne jest w Rainbow Six, że operatorzy kontro operatorzy. Dlaczego nie może być tak, że walczysz? Jedni mają skinę po prostu terrorystów, a jedni mają skiny właśnie hmm. hmm. grupy terrorystów. Tym bardziej, że w CS-ie, w, tak naprawdę, wiesz, Rainbow konkuruje z cs to jest. Dokładnie, to jest starszy? Ale czekajcie, no, bo ja no, tutaj Rainbowa mało grałem jeszcze. W sumie niedawno kupiłem tam jakiś pakiet, żeby tutaj z chłopakami pograć. To, tam jest, to, to nie jest tak, że się, druga grupa jest po prostu y, taką ba bandą zbiorów, tak naprawdę? To w single playerze, no, jak grasz to... z AI. Jak grasz w, Uf, w multi, to masz, no, masz masz swoich ziomków właśnie w różowych, w różowych kaskach, przebranych za klauny i tak dalej. 10, no, 10. na 10. To... No tak, ale wiesz, tam, tam jakby y, setting to, na to pozwala nam, nie? To jest pewien, pewien tam element. Znaczy, tak mi się wydaje. No w też, tak, to, to, to jest element, tak, no bo w ten sposób grać. To są maski. Tak, no. no dokładnie, a, a nie sądzę, że operator, który tam specjalizuje się w tarczy mobilnej powinien się ubierać w ten sposób. Jeszcze brakuje, że w laczkach chodził, kurczę. W kroksach. No. Wiesz, jak to będzie dokoncentrowało przeciwnika? Będzie klapał z daleka. Are you for serious? Are you for serious? Are you for real? Jeszcze <g rushed> brakuje, że w takich płetwach no nie, wypływania chodzili. Nie no. to brzydające. no. Właśnie, te, może słuchaj, może damy tutaj jakiś rep z Ubisoftu podsłuchuję i dajesz mu pomysły. Nie, to nie? Ale już były to takie pomysły, się nazywają The Division. Pamiętam, że ten, wielka zima, i tak dalej, a ty nakładasz kurde ten garnitur. No było to. A nie, a ty tam siedzisz cicho nam trochę. No właśnie, właśnie mnie to martwi. Właśnie chętnie bym za, a nie zaktywizował. No ja słucham, ja na tym nie znam. Ja wam już <śmiech> mówiłam, że jak ja się nie znam, to ja się nie wypowiadam. No. <śmiech> Ale nie w ogóle tak. Rainbow Sixa. Nie bardzo. Jeżeli nic nie zabrałaś głosu, to znaczy, że nie bardzo. No, bo ja tam tylko w Battlefroncie strzelam do piu-piu, nie? Cześć, tylko piu, piu nie? <grym> ale, dlatego, ale dlatego, że Star Wars, tak? No, wiadomo. No, wiadomo. Jakby jak to jest? druga flesy? wojna światowa, to ani w Battlefront'a nie grała. To musi być Star Wars. Wiesz co, ze strzelanek, no, Wars... to co ostatnio przechodziłam, to był chyba pierwszy Crisis i Resistance i to jest wszystko, w co grałam w takie typowe strzelanie do czegoś a czy u ciebie to nie, nie akurat ten gatunek mocno nie stoi z tego No wyniku? nie, no bo ja mam jeszcze jakbym grała na, na laptopie yy, no to Borderlandsy tylko, tak Powiedzmy, to co aktywnie gram i spędzam czas, no to borderlandsy. Ale jeżeli ja mam strzelać do czegokolwiek na konsoli, ja mam absolutny brak koordynacji. Wiecie, ręka o konie i po prostu <śm> <śm> <śm> zanim do kogokolwiek wymierzę, to już jestem nieżywa, więc na konsoli w sumie bardzo mało gram w strzelanki. No nie, ja w No, no, powiedz. A sorry, a czy właśnie, czy grałaś w tego Crysis'a na konsoli no, czy na piesu? konsoli. <grych> a, no szkoda bo stoi, bo polecam Crysis'a z Extreme Immersive mod na PC. -cie. Ta gra po prostu do, do dzisiaj, bo jest jedną z najpiękniejszych gier, jak, szczególnie z tą modyfikacją. To jest fotoreal. Bo, I najfajniejsze są opcje w tej modyfikacji, że jak będziesz zbyt szybko obiekty w tym swoim stroju, to możesz paść na zawał. Okej. Okay. O, o, o, o, dobre. I po prostu jest, wtedy ci się bleruje ci się ekran, im bardziej się masz heart rate I po prostu, jak on ci podbija za mocno, to wiecie, po prostu. Wiecie, wiecie, słyszy, co ja ostatnio zauważyłam, i... mam taką dziwną przypadłość w Asasynach, jak są te skoki wiary, to robi mi się niedobrze nie? podczas tych skoków. I nie wiem, z czego to wynika, bo kiedyś, jak grałam w drugą część i te dodatkowe na, na, na PC to mi się tak absolutnie nie robiło, ale od Black Flag po prostu każdy skok wiary to jest dla mnie ból, jeden wielki ból żołądka i nie wiem, czy chcę jakichś dodatkowych innych atrakcji nie w grach wrażeń. Ja tak jest od siebie chcę dodać, że ostatnio dla mnie najmocniej jednak stoją gry, które mają historię. Naprawdę ostatnio tak się koncentruję na grach z historią, że jakoś no, no tego Rainbow Sixa troszeczkę tam wygospodarowałem czasu, ale wiecie co, jeżeli to, się, jeżeli to jest tak, że odpala się grę i przeciwnik nas widzi i jej, jak ja już jestem martwy, dopiero mój palec wędruje na spust i dopiero strzelam no to nie będzie dobrej zabawy z tego bo są tacy już wymiatacze, że też ta krzywa wejścia jest taka stroma po prostu e, znaczy, też ja, ja z łotami, Remus, zrezygnowałem bo tam jest ta miała takie kłopoty z lagiem i właśnie z hit detection a może nadal ma prostu... problemy z hit detection no właśnie z, z ziomkami, z którymi grałem to po prostu no nagrywaliśmy filmy i po prostu odpalamy. No jak nic. Cztery zasadzone headshoty. Ja b, nadal to jest, prawda Hubert? Tak, nic mi nie mów. A ja <śmiech> myślałem, że to moja wina całkowicie. Nie, to jest, ja jest wina gry. To jest wina gry. Oni, oni polecieli w bardzo, bardzo zły sposób. Bo tam wytrywany jest, przez serwer jest. No matka. No i to najśmieszniejsze jest to, że przecież 10 czy 15 lat temu Rainbow Six serwery i szukanie gry, czy lobby to po prostu działało perfekcyjnie. No, no właśnie wczoraj to mieliśmy, że kilka razy trzeba było rozpocząć sesję, żeby w ogóle zacząć grać. Otóż to, hmm. że po prostu czasami jak masz coś takiego, że masz pełną grę i jeden gracz quituje tuż przed rozpoczęciem, to wtedy tu w butach. Po prostu Oj, praktycznie tak. nie ma szans, no, że wtedy, żebyś się grał. Tak. Dokładnie mieliśmy to zjawisko, dokładnie to się działo. A Tak właśnie mówiliśmy, że jakieś dzieciaki z ADHD tam po drugiej stronie są, że nie mogą wytrzymać oczekiwania. My tam spokojnie czekaliśmy, bo chcieliśmy zagrać w końcu. Ale tam po tej drugiej stronie to normalnie roszada. Co chwila ktoś tam się pojawiał, znikał. Co ciekawsze, niki. Tylko czytaliśmy no. niki z rozbawieniem, bo kolejni ludzie wpadali, wypadali, aż w końcu się udało. Ale nie, tak tak W końcu musiałem wyjść i wyjść jeszcze raz i dopiero tak się było. udało. Mhm. Dokładnie. Ale to słuchajcie, to a gracie tylko z ludźmi z Polski, czy też ze, z innych kontynentów? E, z Europy. Bo... No to słuchajcie, Ubisoft kiedyś tak zaszalało, że to na szczęście, to poprawili, bo miałem znajomych z Stanów mm. i po prostu w pewnym momencie nie mogłem, nie mogłem z nimi grać. Po, po, po którymś paszek jak prowadzili te hiszpa, ten hiszpański oddział, to przez dobry miesiąc dwa dni mogliśmy grać z znajomymi spoza Europy. <laughs> Okej. Okay. Mm. Oh. Tak... Z tego, z tego, co Michał mówisz, to wynika, że to głównie na pc grasz, tak? Wiele na to z śladów. Znaczy, problem mój obecny jest taki, że niewiele mam czasu no, na rozumiem. grę. Może tak między, w przerwach między tym, devem to sobie pozwalam. E, ale, no, czy znaczy, wiesz, no, nie wybrzydzam. Jak jest fajna gra, to gra. No, tak jak my. my no, trochę narzekamy ostatnio, ale... ale... Jakoś chyba mniej, znaczy, no, to bo, mniej znaczy może tak, no, branża idzie w takim a innym kierunku z jednej strony. Chyba Dominik, może o tym rozmawialiśmy na Pixel Heaven, bo za co kocham i nienawidzę P pierwszego PSX-a. To jest konsola, która tak wniosła gry i konsole tak naprawdę do mainstreamu. Dzięki tak, temu bo. o wiele mamy więcej, o wiele, o wiele więcej gier powstaje no, i to nie można porównać. No ale co za tym idzie, po prostu gry zaczęły też być robione dla masowego odbiorcy, a nie, dla, tak jak mówiliśmy wcześniej, dlatego oryginalnego odbiorcy, które kiedyś gracze to byli tylko korowi. Nie było tak, tak, tak zwanych korwalowych graczy. Tak było, tak było. A, a teraz no, wydaje każdy mi się, są że... na komórkę. Wydaje mi się, że gier teraz wychodzi tak dużo, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nie na komórki oczywiście, bo na komórki to jest bieda. No. Ale wiesz, na przykład mi brakuje takich rzeczy jak Crisis, czyli po prostu taki AAA, gra zrobiona z myślą o obecnych PC-tach i bebe, przede wszystkim bb u PC-ta. Bo teraz wszystkie gry są robione dla lowest denominator, którym są konsole. Nie będą robili oddzielnych modeli 3D dla wersji PC-towej, które mogłyby zrobić o wiele lepsze. No to hmm. też, właśnie, że, że, że to, że konsole ciągną trochę tak w dół. To, to masz na myśli, tak? Tak, tak, no, nie, no taka jest brutalna prawda, tak jest, dlatego mówię, brakuje mi takiej gry na miarę Crysis, -a. gra z 2007 roku, która do dzisiaj z modyfikacjami wygląda lepiej niż AAA product na PS4 Pro. No to jest fakt, ale nawet ja odpalałem na 360 w ogóle oryginalnego Cryzisa i tam też, może to nie było jakoś super, super, ale biorąc pod uwagę specyfikację konsoli, to i tak dokonali niejednego cudu optymalizacyjnego, żeby ta gra chodziła, bo to był pełnoprawny tytuł, tylko troszeczkę okrojony, no ale pamiętajmy też o tym, że no 360 tak. to... No to nie jest PC. Raz ja, no. że to nie jest PC, to A2, no tam specyfikacja nie... to jest słabsza niż Vita, no. i tak, myślę. Mnie, nie, nie, Spokojnie. Nie Wszystkie bieżące, ale te tytuły były dobre, no i. i no, do tej pory. Red bawiłem. Dead Redemption. Ojej, no. No, no szczerze, tam, ja tam. Red Dead Redemption. Po raz pierwszy tam przejechałem się koniem, jak tam trzeba było się przyjechać do jakiegoś większego miasta i spojrzałem na prerie na lewo i powiedziałem, ale byłoby zajebiście, gdyby tam można było pojechać. I wtedy, O kurwa, nie ma niewidzialnej <śmiech> ściany. Ja tam mogę normalnie pojechać. <śmiech> tak, no, tak wiem. Ta gra nawet na Xboxie One wygląda cudownie. E, w sensie no. na tym, tym emulatorze dokładnie, no bo to też, no to w ogóle fajna jest ta funkcja tej, tej wstecznej kompatybilności powiem szczerze, że ba, trochę tego brakuje na PS4, żeby gry z PS3 chodziły, a to znowu, to będą mówić o tym, że Sony jest dziwnej i yy, chciało z tego co wiem sprzedawać gry z PS2, a tutaj Xbox po prostu jak masz grę, to odpalasz, czyli można zrobić to lepiej, mało tego nie wiem czy Michał wiesz, ale zapowiedzieli za na E3, że będą działy gry z oryginalnego Xboxa to już w ogóle masakra. No co ty to? Kurczę, ja, ja jej wyciągnę. No, no, no. mają grać, no. będą tak jak działa. No jasne, będą musieli. W emulacji, oczywiście, w emulacji ale to... nie, tylko niektóre i tak dalej, będą je wprowadzać na bieżąco, ale będą działać. To ja może wam zdradzę, że akurat w sypialni, co prawda zakurzony, ale stoi mój stary Xbox ze zmodyfikowanym twardym dyskiem, z Xbox Media Player z <zujesz> i taką ilością gier. No, to jest, ja tą, ja tą konsolę naprawdę kocham. To była. To naprawdę była świetna konsola. No Też niedoceniona właśnie bardzo, bo konkurencja była duża, no ale... Z... No z PlayStation 2, no to tak, miał tak. po prostu lepszy marketing. Jest, no dokładnie, dużo więcej tytułów. No, włożyli, ale jakby swoje w historie konsol włożyła i super, super, że Microsoft czerpie z, z tego w jakiś sposób. Znaczy, to, ten pierwszy Xbox był tak naprawdę takim nieoficjalnym Dreamcast 2, można powiedzieć. Mm -hmm. Trochę tak, no. Trochę to, tak. To, to była smutna historia. Tak, my takie smutne tematy poruszamy dzisiaj. No, z dreamcast, no. to, da, też, też gdzieś dalej mam Dreamcasta, ale po prostu. No tyle świetnych gier. Pod wieloma względami grafika lepsza niż na PS2, ale no jaki los był, to wiemy. Tak jak rozmawiamy o tym, że nie rozumiemy Sony, to możemy powiedzieć, że nie rozumiemy Segi. <laughs> Także... No, tego po prostu też stwierdziła, Aby. że po prostu po co okay. mamy robić konsole, skoro bardziej nam się opłaca robić gry. No właśnie, yes, właśnie. Seda z Dreamcastem to w był bardzo zły ruch marketingowy. Oni mniej więcej podzielili e, taki troszkę los, to co wszyscy się bali, że się stanie z Nintendo przy Wii U. Trochę się przejechali na tym tyto, że nie, nie próbowali kontynuować i przerabiać czegoś nowego, Ty to po prostu uznać. Dobra, wiecie co? testujemy to wszystko, idziemy, idziemy tylko w gry będziemy trzepać kasę na... Na bierze, tak, bo, bo jak dobrze pamiętam to Dreamcast był tak szybko zabity że nawet nie załem go kupić jak już byłem gotowy do zakupu to było po temacie już może tak, on wszedł na rynek polski jak właśnie ledwo, zaraz świeżo po tej, po akcji po pirackiej, tej, tego GD Roma bo tam wkładałeś mhm. boot i odpalałeś sobie wtedy piraty, które mogłeś sobie na GD Roma nagrywać i to tak naprawdę i to słownie miesiąc po tym wszedł Sega oficjalnie sprzedawała w Empiku w Dreamcasta razem ze szedmu. No ale no cóż, to już były no ostatnie łabędzi śpiew. No właśnie, właśnie. No ale na szczęście jeszcze można tam gdzieś zobaczyć w jakichś knajpach dla graczy. Ciągle tam Dreamcast. Jeżeli czytnik działa, to jeszcze tam niektóre tytuły tam chodzą, ale to powoli się robi bardzo kolekcjonerski towar. Myślę, że ten twój zyska na wartości z biegiem czasu bardzo. A nie, nie, to ja tego, ja tego, ja tego cuda nie sprzedam. No właśnie, nie, no jako kolekcjonerska rzecz naprawdę może, może mieć dużą wartość. Dobrze, słuchajcie, Piotrek, tam prowadź ten odcinek jakoś, bo my tutaj idziemy no, w takie idziemy, dygresje, idziemy, ale idziemy, fajne tak, oczywiście. Do, do, a, Anię te aktywizują, bo tak szkoda mi, że Ania nic nie mówi fajnego. Dobra. Bo ja z reguły do... głupoty z siebie wypuszczam, jak już coś mówię. Także... Nie, absolutnie nie <śmiech> zgadzam się z tym. <śmiech> o, nie, to Ania, to teraz absolutnie czas nie. na coś ten. Problem gadamy i, sobie, ja i tak po bierkach, to <śmiech> powiadamy o G Ubisoftu I powiadamy o G Ubisoftu którą Ania ostatnio skończyła. Ja odrałem na premierę, a Hubert ma, nie wiem, pożyczyłeś kopię moją Dominikowi, nie? Tak, e, czeka, tak. Dominika. W sensie nie no od Hubert odrał moją topię i teraz Dominik jeszcze będzie musiał w to zadrać. A o czym mówimy? A Michał? A właśnie, zaraz się to o czym grał. mówimy. O, o, Assassin's dokładnie Assassin's Creed. o tym. Jej, brawo <śmiech> dla tego <śmiech> pana. <śmiech> <śmiech> Ale domyślny kolega, no proszę. A może widział rozpiskę. <śmiech> A nie, nie, nie bo to tak pamiętam, że mówiliście, że jak wiktoriańskie klimaty, i tak strzeliłem. No, okay. no to idealnie. Zawsze to mógł być Bladborne, nie? Ale nie Ubisoftu. <laughs> ja, nie, ale no gdzie? A, nie, o, o nie, O nie, oby Ubisoft nie dotykał Bladborna. Oby nie. No dobra, to co podam o as Assassin's Creed Syndicate, bo to jest bardzo, bardzo. Dla mnie osobiście jedna z lepszych części assassinów od czasów Unity. Tak, tak to ujmuję. Znaczy się to wyszło po Unity, to jak może być? Od czasów mm. czegoś tam. Musiałaby być jakaś przerwa. No. Żeby, ja mam... Żebyś mógł Semantik. powiedzieć, o jest to dla mnie najlepsza część od czasu czegoś Oczywiście. tam. No, Wiesz, znaczy, no no bo, bo, bo Unity jest tak złą grą, że ja jej nie traktuję jako asasyn. No jest... Boże. Oprócz tego, że Paryż mi się strasznie podobał, tam i, i no to ja, w Unity, ja w Unity nie grałam, ale bardzo chętnie bym, e, ja bym przeszła. grałem na premierę, grałem po każdym patu, który wychodzi. Bo mnie te morskie części szczerze mówiąc wymęczyły i to nie jest zdecydowanie mój klimat pływanie statkiem i... Ech. Dobra, ale to teraz może opowiedzmy, Ania, o czym jest Assassin's Creed Syndicate? No, asasyna! <laughs> <Yay>. <laughs> Nie, nie, no to już możemy skończyć. Tak, temat zakończony. E... Nie, no, tam dobitnie fabuły nie było, przepraszam. No, no bo nie ma tam fabuły praktycznie. To, tam bardziej chodzi o to, żeby po prostu zwiedzać sobie wirtualny Londyn i rozkiewczać się do I doroskom, Przejmujesz po, prostu, po kolei ta, a, po wszystkie dzielnice Londynu. I tyle. Dokładnie, no. A o tym jest cały. Ja gra, się w sumie skupiałam na tym bardziej niż na, na story. Coś Bo tak tam nie ma... No, to, to ja Główna historia jest Londyn. takie, że jest jakiś gość, który i tak chce przejąć te wszystkie dzielnice Londynu, więc tu musi się wyzwolić. To jest cała historia, więc... Ale podoba, no. mi się to, podoba mi się to, że jest... Są dwie postaci. Co prawda no, gra wymusza w pewnym momencie tam, że musisz grać w kolesiem. No, mm -hmm. no tak, no... Że... W kilku misjach jest wybór, że musisz grać albo Albo kolesiem, film, albo, albo, albo babeczką, ale ja... Mimo wszystko grałam jednak Ivi, nie O, I tak ja też. Tak, Ivi Fry. Była super. Strasznie mi się. Tak jak się bardzo, bardzo lubię z reguły w grach wjazd na pełnej i rozwalanie wszystkiego, czego się da, to tutaj w tym asesynie bardzo oceniłam sobie takie działanie po cichu, a postać Ivi zdecydowanie lepiej się do tego nadawała, bo u niej to y, działanie Trudowność, w ukryciu nie. było. Tak, była specjalizowana w działaniu w ukryciu, także dla mnie dla no, mnie na te, plus. te aspekty, te aspekty skrankowe były spoko. Aczkolwiek to szkoda, że nie, te postacie nie miały aż tak zróżnicowanego drzewka umiejętności, się różniło trzema, czy czterema zdolnościami. Mm -hmm. Myślę, że fajniej byłoby, mm -hmm. gdyby te zdolności były bardziej zróżnicowane. DLC, spokojnie, wszystko w swoim czasie. <laughs> w sensie, że Jack the Ripper... Tam, tam wiesz, że po prostu kupujesz sobie umiejętność to, to, to, teraz jest ta, teraz ta afera o 2 Worlds 2, że wypuścili podobną łatkę że, e, która uniemożliwia wprowadzanie komend z, e, z tego, z backslash tylko musisz kupować z in-app purchases to, co było kiedyś za darmo czyli właśnie nowe umiejętności i tak dalej okej okay. no chyba to na, napisali, nie wiem, to na, PS, na PPE to chyba była, nie pamiętam, gdzieś na jakimś portalu to przeczytałem, nie pamiętam na którym no to jest, to jest już... Nie, to w tą stronę nie działa. Załamka. Idziemy. Załamka to jest takie kupowanie tych, fatality w Mortal Kombat, no. To jest prawie to samo. A Ania, słuchaj, jak tym grałaś w, w Syndicate. Powiedz, jakie były twoje pierwsze wrażenia z jazdy Dorożką? <głos> Mega żelazny koń, to mnie po prostu rozwaliło. Je. Dokładnie. Ja powiem, no, ja, no, dokładnie, po prostu ja miałem, chyba żadna gra mnie tak y, niespodziewanie rozbawiła. Ja, ja, ja musiałam przestać grać, po prostu dostałam chyba skurczuć z brzuchu, ze śmiechu. Koszenie koniem Ten. latarni, drzew, Ta. wszystkiego, co dokładnie. się tylko dało. Dokładnie. Nie, najlepsze było, jak Charmin... się dwie, dwa dyliżansy ze sobą i one się zaczynają zapalać, nie? I ja mówię sobie, o, tak, Michael Bane. No, no, ja, ja sobie, nigdy to nie chodziło. miałam płonącego dyliżansu. Nie miałaś jest. A ja też nie. Ja miałam koziołkujące ku Michaela Beja, że tak, po prostu, to, to, to, to za bardzo się da. Ja, ja, wiecie, wybuchają w ogóle. Nie, nie wiadomo dlaczego. Okej, okay. nie, nie. A może nie robiłam po prostu aż takiej rozwałki. Mi było szkoda tych koni po prostu. Serio, wiecie, jak zobaczyłam, że jest ta trowka za wywrócenie dorożki poprzez strzelanie do koni, to mi się po prostu przykro zrobiło. No. No nie, no po dla, prostu i, nie. I dlatego nie masz platynki, nie? No, no ja już tak w platyny nie idę, ale no, byłaby to łatwa trofka do zrobienia i tak jak uwielbiam wbijać trofea, tak tego po prostu nie będę robić, no, bo to się gdzieś tam kłóci z jakimiś moimi wewnętrznymi przekonaniami. No to jest takie to jest, y, trofeum zupełnie bez sensu, tak? W sensie po co strzelać do koni? No po co? No, dużo jest takich właśnie dziwnych uh, achieve'a y te ostatnio. No, Aczkolwiek jest Dla to jest. trochę dziwne, bo nie miałam problemu w Wiedźminie z tym, żeby wbić trofeu za, trofeum za zabicie 20 krów, nie? Ale, ale tutaj Dobra. jednak to strzelanie do koni tak troszeczkę niezbyt mi się podobało. A ja mam do, do, do was wszystkich pytanie, jeżeli chodzi o Assassin's Creed Syndicate. E to jak wam się podoba ten, ta nowa linka, która pozwala przemierzać ulicę po dachach, w ogóle nie schodząc na dół? Ja byłem przeszczęśliwa. E, w ogóle jej nie używałem. Sprak What? No, <śmiech> przez całą grę. Znaczy fajnie, że jest ta opcja. Znaczy, mi się też podobało w pierwszym Asasynie, że strasznie przywiązali dużą uwagę, uwagę do detali animacji postaci podczas spinania, że po prostu mogłem patrzeć, no, mogą, nawet lubiłbym się spinać w starym Asasynie, pierwszym czy drugim, bo postać miała tak niesamowicie dopracowaną animację, że coś przyjemnie się dopatrzyło. Teraz te postacie mają z tego co ja zauważyłem dosyć uproszczoną, więc tą linkę rzeczywiście używałem, bo już nie ma takiej Friday zajawki ze spinania się. Rozumiem. Nie, no ja miałem tak, że tak naprawdę diliżansem to praktycznie mało kiedy jeździłem, chyba że ode mnie ta gra wymagała, a w wielu momentach po prostu właziłem na dach i, i z linki po lince, tam przemierzałem cały Londyn. Ja już praktycznie się... w 90% przemieszczałam dzięki lince. Naprawdę wiele no. ułatwia i przyspiesza grę. No i jeszcze, jeszcze to wchodzenie na górę, kiedy po prostu wystarczy podbiec i, i wystrzela, czy tam Jacob wystrzeliwują te swoje haki i od razu ich, ich wciąga jak po lince tej takiej windy. Nie wiem jak to tam. No znaczy, też ten hub, twój, który, pociąg, który się porusza w po mieście, naprawdę jest dużo fajnych patentów, chociaż jest parę też tych słabych, w tym, że nie można już zabijać NPC co było też w każdym asasynie, mm -hmm. pierwszym, drugim, trzecim, to było norm, norma. No tak, wtedy się pojawiał Monit, że asasyni nie zabijają niewinnych ludzi, nie? Ale była, była, była możliwość, możliwość, prawda? Ja nie, lubię, jak mi, po zabie... ja nie lubię, jak gra mi zabiera możliwości, skoro to było w tej grze dlaczego. Ale chyba w zawsze była, był taki kolejny. motyw, że jak się strzelało do cywili, czy tam się ich roz, rozwalało, to była desynchronizacja. Ta, to desynchronizacja. Tak, oczywiście. Ja... Ale w tym... Ta, no... Ale w nowym nie możesz zabierać, z ukrytego, z Hidden Blade nie możesz zabijać NPC. Nie możesz podejść, nie wiem, biec i, ja nie wiem, biegniesz i przypadkiem, wiesz, i oj, przypadkiem zabijam NPC, bo ten... w poprzednich częściach to się zdawało, a tutaj się nie da. A czasami niektórzy NPC po prostu wkurzają, bo tłum na ulicy nie pozwalają przejść, no a to ten Hidden Blade pomaga, to ułatwia sprawę. No. Nie no, nie wiem, ja cię. Ja, jakie... Hubert, jakie ty miałeś odczucia po, po w ogóle przejściu całego? Ech, no nie wiem, no po prostu... Wiesz, Dobre chodziłem asasy, od, tyle, tak? O, no tak, no chodziłem od dzielnicy do dzielnicy, ich wyzwoliłem wszystkich, troszkę pozwiedzałem miasto. Jedyna rzecz, która mnie zaciekawiła to misja z Tower Bridge. Ach, tak, czyli ta tak. misja, gdzie przenosiliśmy się w przeszłość. Dokładnie, to w ogóle to było mm -hmm. dla mnie niespodziewane, nie? Najpierw podpływam do jakiegoś znacznika nieznanego i nagle mnie przenosi gdzieś, gdzieś całkowicie indziej, i tak Ta, jakby dostał darmowe do w ogóle, bo to była matka. No, i... dzięki za spoilera. Ups. <laughs> Ups. Jest żart smoka, żartuję żartuję ta, tam, tam jest ten, ten, ten taki motyw. Nie, super był. Mi się bardzo podobało, że, że zrobili, a oni to wyciągnęli tak naprawdę to, co było w Judniki, bo w Initii zaczęli cofać się. Było, bo tam była druga wojna, a chyba też Druga wojna światowa ta, ta, była. W UNITY, i ta, ta, i że tam się wspinało bewusst... pod, podczas drugiej wojny światowej, Zatuliny, po I estilo, coś coś Strasznie dziwny był ten motyw, bo to się pojawiało to po prostu, że się tak wyrażę, z dupy. Trękowicie. Ale w ogóle otoczka fabularna była dziwna. Ja nie zrozumiem całkowicie o co tam chodzi. Jakaś symulacja komputerowa, jakieś... Nie, nie bo wiem. to jak się, wiesz, to odrywało się wszystkie poprzednie, asesone, to ma się mniej więcej pojęcie o co chodzi. Tam jest ten wielki lud, który był kiedyś na ziemi i nagle widziną, wyginął, bo był problem ze słońcem, coś tam co Dawianki. I jest teraz ten cały... To jabłko Edenu, które tam wszyscy chcą mieć i tak dalej iluminaci i tak, i tak dalej. dalej. No i tu się pojawia jakby ta, właśnie ta otoczka, że każda następna osoba, która jest tam powiązana w jakiś sposób z nimi, musi e, się z nimi zapoznać. I to było zapoznanie się Jacoba i, i, i w, z tą całą historią, nie? Współczesną. To był taki niby pstryczek, a tego mhm. jest naprawdę niewiele, bo oni wszystko zabili w części trzeciej z Desmondem, nie? Dosłownie wszystko, co się z tym wiązało. No, i ja nadal jestem zaskoczony, że to nie było po prostu DLC. Bo to tak, jakby wsadzili DLC za darmo, do gry. No, tak trochę było. A może, może zapomnieli po prostu. <głos> tak. Dobra, <głos> i zostawiamy. Zapomnieli Ale ja zrobili inne DLC, którego nadal nie odgrałem, czyli. Jack to... the Reaper. Jack the Reaper, tak. Ja też Jack nie go. grałam. Nie miałam, niestety. Znaczy ja widziałem screeny i wygląda właśnie fajnie, bo taki klimat bardziej blackburnowy. Miasto, miasto z powitem, mgłą taką zieloną. Gra, gramy no i, i ty, z tego, co bałem tam tylko, Eve, która wraca do Londynu po tam iluś latach i, i właśnie próbuje znaleźć klubę rozprówacza. Muszę, muszę w to zadrać. Czytam na jakąś jakieś większe promo. Może będzie za dwie deszki. No dokładnie jak, jak będzie, jak, dokładnie. jak będzie przecena, to chętnie A nie, coś jeszcze chcesz dodać, a Asus nie? No, tylko tyle, że Podobał mi się o wiele bardziej niż te części morskie. Zainteresował mnie bardziej, zmusił do biegania po całym Londynie i szukania znajdziek, bo z reguły tego nie robię, ale tutaj nie męczyło mnie to i sprawiało mi to nawet przyjemność. Szukanie tych kwiatków i plakatów, co to tam jeszcze było, listy Królowej Wiktorii, także to, to no. oceniam na plus. Ale przede wszystkim jak to w asasynach? Czy jestem naprawdę pod wrażeniem po prostu odzorowania i po prostu architektury? No, jak to jest zrobione. Jest, jestem ciekaw czy za powiedzmy 10 lat, nauczyciel od historii powiedzmy w szkole powie swoim studentom, jak chcecie powiedzmy zobaczyć taki wirtualny Londyn czy Paryż Z czy lat Rzym, takich Jak spolacie asasena, nie? Tak. Dokładnie. I... Dokładnie. No, nie do... tak. To, to, to naprawdę jest niesamowite w tej no, grze. dla mnie największym plusem tego asasyna, właśnie był Londyn że mógłbym sobie ten jeszcze raz pozwiedzać. Dokładnie, do 200 tak, lat wcześniej. nie, to, to, to jest super, tym bardziej, że oni od i przeszli na ten model taki, że budowle są 1 do 1 prze, przerzucone. Więc jestem Dokładnie. bardzo ciekawy, jak będzie to wyglądać w Assassin's Creed Origins, które, które wyjdzie na jesieni. Czy piramidy też będą 1 do jeden w jakiś sposób? Czy Sphinx się pojawi? To może być ciekawe, no. Wiecie, chciałbym zobaczyć moment, w którym na przykład Sphinxowi odpada nos. No, okaza że asasyni byli za to tak. odpowiedzialni. <grym> bo to jest super, nie? To, to miałoby jakieś tam podwaliny, byłoby ciekawe do, do, do zobaczenia. No bo to było, bo tam zawsze są postacie historyczne i motywy historyczne, oczywiście mocno przekręcone, no, ale nie dziwnie, Myślę, że ten wątek nosa faraona się tam by w DLC by się znalazł. Mm. Dobra. Ja, ja, ja mogę trochę powiedzieć, że, ja, że w ogóle nie znam tej serii Assassin's Creed, tak naprawdę, jestem taka świeżynka totalna, tak naprawdę. I w ogóle trochę martwi mnie, że tam jest mało historii, Znaczy przeraża mnie teraz. W to, w tam w ogóle jest, nie ma historii. W w nie w ma nie, ale ale Mówiłam się ci ostatnio, kup Ezio Collection na PlayStation, póki mhm. jest w promocji. No, Ania, to, to jest jedyny assistant, który ma historię, ta tu prawdziwą. Ale czy przypadkiem, słyszałam słyszałem o jakichś mieszanych rzeczy o tych Ezio Collection, to nie jest tak przypadkiem, że tam jest downgrade graficzny i animacja Ale jeżeli nie grał w to nigdy, no to mu to nie będzie robiło żadnej różnicy, chyba, nie? A no to w sumie ja Tak, ja jestem absolutną świeżynką. Kiedyś grałem Piżaka asasyna na PC i byłem, pamiętam jedno przemyślenie, że animacje były dosyć dobre wtedy, te omijania tłumu. Tyle co pamiętałem. To, to nadal tak, to staje tak, na takim tak. samym poziomie jak w jedynce. Ha, ha, okay. Mówię to całkowicie serio, bo odrywałem wszystkie na premierę. A, a czy mi się wydaje nawet, że animacja posiadała krok wstecz w niektórych kwestiach. Właśnie chociażby wspinaczki do pobudy. No jest, jest to ta szansa, że się, się zrobiło takie trochę tażualowe bardziej. A, czy chyba, że albo tak jak powiedziałeś przez to, że jest jeden do jednego to wspinanie zajmuje po prostu więcej czasu więc musieli uprościć tą animację, ją przyspieszyć i może to takie, dlatego takie wrażenie jest w cholera wie no nie wiadomo a znowu, znowu mam trochę takie wrażenie jak rozmawialiśmy chwilę od Wildlands że jest ogromny pietyzm w scenografii gry po prostu w tę budowle to wszystko już w tak to wygląda niesamowicie a gra nie ma takiej głębi, którą, jakby, na, na, na, którą zasługiwałaby ta No bo prawo, jak Ubisoft wypuszcza ten... co roku kolejną no część. Pasiemce, dokładnie. Trzeba no. zarobić. No to i pomysły się kończą i robią się coraz bardziej absurdalne. No ale dlatego właśnie też o tym z kolegą właśnie rozmawiam, po prostu duże korporacje nie mogą sobie pozwolić na inwestowanie w nowe IP, bo to jest odważne i wymaga ryzyka. Oni nie mogą sobie pozwolić na ryzyko, bo wolą właśnie zrobić kolejny odcinek czegoś bezpiecznego, sprawdzonego. Tymczasem wielu graczy chciałoby coś nowego, świeżego no to niestety korporacje no, często nam tego nie dostają. Ale przy przykład Sleeping Dogs. Przecież ta gra jak była praktycznie skończona, aktywy się nią y, kolał. Po prostu wykasował z listy wydawniczej, prostu doszli do wniosku, że bardziej nam się opłaca przerzucić manpower na Call of Duty, bo Call of Duty nam się po prostu bardziej będzie opłacał niż Sleeping Dogs, mimo że gra była praktycznie skończona. Mm -hmm. no, no Też dotknąłeś tam, takiej e, tematu gry, która była bardzo niedoceniona jednak. Jak... no i przede wszystkim Hongkong, no, Hongkong jest... znaczy, no jeżeli się było w Hongkongu to po prostu respekt no tak fajnie odzorowali ten klimat tego miasta no. ja mam na PS3 tak. myślę, że kiedyś przejdę no ja, ja mam polecam. Na ich, mamy na nic złota w Goldzie no takie polecam, naprawdę bardzo fajna gra znaczy nie wiem, no wiesz, no, zestarzała się więc technologicznie nie będzie robiła takiego wrażenia jak w dniu premiery, ale jest to naprawdę bardzo sobie fajny tytuł Pewnie zadram, bo jak mam go w Goldzie to i tak trzeba go odrać, nie? Za darmo był. No, no, powiedzmy. No to teraz Gold to na, znaczy Gold to przede wszystkim teraz no jak PlayStation Plus dawał kiedyś świetne gry, to teraz zamienili się miejscami, rolami, bo Gold to daje właśnie pełnoprawne fajne tytuły na PS Plusie to... Wiesz, w dużej mierze to, to zasługa właśnie tego, co wcześniej wspominaliśmy tej wstecznej kompatybilności, bo yy, gry, które nadal wychodzą w Goldzie na 360 i nadal możesz tam odrywać na tamtej konsoli, one działają też na Xbox One automatycznie. Wszystkie gry, które wychodzą w tej chwili od roku, zdaje się, które są w Goldzie, automatycznie są dodawane do właśnie do wstecznej kompatybilności, więc to o, jest super. Nie, no to nie no, super, naprawdę. No, no ale dobra, Sony tego nie zrobi, bo skoro może e, po prostu zmuszać graczy do kupowania gry po raz kolejny, no to nie zmienią strategii. No, to prawda. No, no i właśnie, właśnie tym Microsoft troszeczkę może ugrać, myślę. Chociaż coś słyszałem, jakieś niepokojące e, informacje, że mało ludzi gra w tę gry we wstecznej kompatybilności, że tam jakiś marny procent jest. Te A te, też mam tak. nadzieję, Ale że nie zarają tym funkcjonalności. A, to okej. Okay, to bo to wydaje to mi się i dziwne, i bo, jest bo dziwne. ja grałem w kilka... Ta, bo to nie, wiesz, bo analizy ja... jednego, o, jednej tej adencji, więc co, co możesz powiedzieć, nie? Tak, może tutaj właśnie lepiej nie powtarzać. U nas już y, jakieś tam głupotki, która tam pojawiła się, ale to, gdyby tak było, no to była wielka szkoda, bo dla mnie to jest jedna z fajniejszych funkcji i y, z wielką radością przyjąłem informację, że oryginalny Xbox, którego troszeczkę przeskoczyłem wówczas, bo wtedy na PC więcej grałem i, i będę mógł sobie nadrobić jakieś tam Destruction Derby, jakieś fajne stare i tak dalej, także z wielką chęcią dam Microsoftowi jeszcze jakieś pieniądze na te klasyki. A ufam, że one nie będą piekielnie drogie, że będą miały takie ceny jak obecnie: gry, z 360 że najdroższa gra to jest góra 60 zł. I to i czasami są takie opusty, że się kupuje grę za 5 zł, bo one też, no, no za, nie wiem, kilka, chyba Max Payne na trójkę, to kupiłem za 15 zł czy 14, jakieś. Wow, no bo po prostu była niedroga i badminton. jeszcze była, była obniżka, a gra wspaniała z rząd z Hubertem. Dokładnie, świetna gra, wspaniała. wspaniała. Ja, się ja się martwiłem o Max Payne'a, bo że w dzień, że roxer, ale kurczę, wyszli naprawdę obronną ręką i stamt, tak przede wszystkim ostatnia strzelamina na lotnisku, jak wchodzi po prostu kawałek ty, to jest po prostu, no rozwala system. Oczywiście tak krótko mogę możemy powiedzieć, że tam, tam też zdarzały się te problemy co Uncharted ma, czyli za dużo przeciwników, i na przykład opancerzony Drap, który się pojawia i trzeba w niego włożyć jakieś chore ilości ołowiu. A nie, słuchaj, jeżeli strzelisz do niego pod podczas bullet dość pod odpowiednim kątem i że strzelisz mu tak pod kątem, że pocisk mu przejdzie pod wizjerem szczękę, one shot kill. A to widzisz, nawet nie wiedziałem, myślałem, że to, bo wie, założyłem, że to jest taki absurd, że to jest po prostu gąbka, nie, tak jak w Division, że, że znaczy, rzeczywiście, plus. ci z body arme to mega, mega dużo po prostu obrażeń przyjmowali, ale a, a, Był na to sposób. A, a powiedz, Hubert, Ty też przechodziłeś to siłowo, czyli po prostu e, c, skrzynka amunicji? No jasne, że tak. <grym> znaczy, ja, ja w tym grałem premier w, w 2012, ja już nie pamiętam. Jak, no, jak dokładnie a, ale grałem, finazja... ale myślę, że tak. No a zobacz, jaka to finezja to, to, co Michał powiedział. Ja mm -hmm. nawet nie wiedziałem o tym i to świadczy o głębi, gry. Zresztą ja byłem po prostu jakby najbardziej zauroczony tym, że tak płynnie gra przechodziła w gameplay. Że, że scenki, przepraszam, to źle się wyraziłem. I bardzo filmowe zresztą, no, które Rockstar robi całkiem nieźle. Tak, i myślę. fajnie Ta, zrobili to tak. nawiązanie do komiksów z pierwszych dwóch części. No i też ten klimat w ogóle, że się, że fajnie, że też były misje w Nowym Jorku, które mm. po prostu miały ten klasyczny klimat Maxa, czarny płaszcz. Tak e... jest. No, no ja bym chciał, wolał przytulić grę całkowicie w Nowym Jorku i całkowicie ze starym Maxem. Ale z, też pamiętam, że w tym nowym Max Payne jednym z głównych, bo, czy ta fizyka była w postaci, bo naprawdę super, bo chyba tam znowu żyli tę euforię, która była mm -hmm. w A4, ale to też był plus i minus tej gry, bo mogło być coś takiego, że często jak miałeś bullet doć i powiedzmy upadłeś na ziemię w jakiś niezgrabny sposób, to postać po prostu lądowała fizycznie no, pod, w bardzo sposób naturalny, co powodowało, że na bardzo niezgrabny sposób się gramoliła na nogi, co oznaczało, że jesteś praktycznie trupem, bo zanim staniesz na nogi, to minie nie wiem, 4 sekundy. No ja, ja tak sobie o tym słucham, Kurczę, jak mówiłem o tym Maxie i mam ochotę w niego znowu zagrać, to coś musi być w tym tytule. Ja to ja, wypowiem ja Ci szczerze, szczerze, że jak gram w tą grę, to do niej regularnie wracam <grym> i robi sobie taki quick playthrough. Chyba przeszedłem tą grę co najmniej 20 razy. Wcale jak nie się nie dziwię, wiesz, bo, bo ja nie wiem, nie wiem, jakaś coś, takaś magia, jakaś magiczna siła ciągnie do tego tytułu i, i rozkoszowania się tą historią. No szkoda, no, że Rockstar ubił. Ja bym zagrała jakby no, był remake, już to jest dla mnie niestety zbyt archaiczne, żebym do tego siadała. Ale on nie jest, a grałaś w ogóle? Ale sobie on, on się dobrze zastarzał. Zastażał. Max Payne no. 2 się fenomenalnie zastarzał, to jest nadal genialny Z modyfikacjami, gra. dokładnie, Cinema mod, Max Payne 2 też, no czujesz się jakby gra pełnopra pełnoprawny Matrix. Mhm. Ale powiedz Aniu, ty, ty grałaś w ogóle w Maxa Payne trójka? Nie. Na konsoli? Nie. Ale właśnie, bo, bo to jest... Yy, od razu ci możemy powiedzieć, tutaj chyba wszyscy jesteśmy oprócz Piotrka, nie gra w gry Rockstara, pamiętamy. To, to, to, to tak gra się w ogóle nie zastarzała, moim zdaniem. I, i, I animacje, i te twarze wcale nie wyglądają tak źle. Ona się super starzeje. Ja, przecież ja gram na 160 w tą grę, ona nawet chyba na PC-ta też wyszła. wyszła, wyszła. No ja na, ja na piecu. Tak tak. No I na piecu też no, wygląda naprawdę elegancko. Animacje są. Animacje przede wszystkim bullet damage i w jaki sposób postacie reagują na postrzały, to żadna gra nie ma tak świetnie po prostu tak, tak, tak. Absolutnie, nawet najnowsze tytuły. Mhm. Dokładnie, a w sumie ma się frajdę ze y, strzelania, co właśnie jest problemem właśnie wildlands, że gra ma być, Max Payne ma być skupiony na fajnym gunplay i robi to tak jest. genialnie. Nawet to ładnie się nazywa gunporn tak naprawdę. No, no coś tym jest, coś, <laughs> coś tym coś jest. jest. No, no. Znaczy, ja, Ani my ci polecamy bardzo. Zresztą chyba nasze tutaj lekko podierane głosy o tym ja mówią. Ja kiedyś grałam, to jest grałam titul. kiedyś trochę w jedynkę, ale... O, nie, o, nie, jedynka nie, to jest są na inne gry. Androida w ogóle. Jest genialnie przyportowana. Polecam. Tak jest. Ale to są inne gry niż ta trójka. Ta trójka nie, ten no, jednak jest taki... Jasne, w trójkę rodztara. bym bardzo chętnie zagrała, ale no, moje wątpliwości, no trzy znaczy wątpliwości, moje prośby co do remake'u, no to mówię o jedynce i dwójce, Tak. A, o okay. tym mówiłam. Rozum, A, okej, okay. dobra, Jasne. dobra. Mówiłam o tym, bo w tej chwili ni niestety, to jest dla mnie zbyt archaiczne już, żeby do tego siadać. A co ty, dwójka jest nadal świetna. Na PC sobie odpal. Na maksymalnych, no, maksymalnych no, detalach prostu... wygląda perfekcyjnie. I z, mo z modyfikacjami, chociażby cinema mod i first person mod tam normalnie się czujesz jak we filmie Johna Wuha od ze Zekiela. Robisz, wiesz, z buta otwierasz drzwi, robisz salto na stół z bilardem i zaszczotka na wszystkich tempie rozwalasz Nie mi kolejnej gry do kubki wstydu, <śmiech> ja was bardzo proszę. <śmiech> A to widzisz, że nie, nie, nie jestem jedyny z tak zwanym no. backlogiem. No każdy, każdy to ma. Ja mam milion no przystrasz... gier na playa do przejścia. Błagam was. Hmm. Dlatego, dlatego Ania tu mnie zachęca, żeby kupić tę Collection, a ja w międzyczasie sprawdzałem, czy jeszcze jest promocja, ale bronię się po prostu jak mogę przed kupowaniem w tej chwili nowych gier, kiedy lista jest po prostu ogromna i nawet tak sobie kiedyś odwaliśmy u nas kiedyś był na odcinku Jacek Kaleta. Nie wiem, czy dalej stosuje tą regułę, że na 10 gier kupuje kolejną, tak, na 10 tak, pokonanych tak, tytułów. Ale mówisz, że jak ale zrobi to... platynę, to tam są dwa punkty zamiast jednego, nie? A, to dobrze. Ale to nawet ciekawy system. Ja nie jestem, nie jestem skłonny tak radykalnie do tego podejść, ale mam ogromną przyjemność ostatnio. To już Hubertowi tam pisałem, że mam ogromną przyjemność skończenia gier. W ogóle zobaczenia napisów końcowych w kolejnym tytule, żeby to nie było tak, że zaczynam, tak jak zacząłem kiedyś Lordsy i ostatnio skończyłem z wielką przyjemnością w, na koniec. znoju gu... po drodze no, Będę grał. Będę grał. On jest, on jest, to jest po prostu must buy, ja to na pewno kupię. To jest, to jest kwestia czasu. Słuchaj, jest przecena na psn nie chyba jest full edition z DLC za 80 zł. No, no to zamiast Ezio to, to, to jest... kup Bloodborne w takim razie. Dominik. to po prostu ja atakowany no. Znaczy Bloodborne jest dziełem sztuki. Myśmy rozmawiali parę takiej... odcinków znaczy, o temu o Bloodborne, jest... chyba tak, pamiętam. 50 pamiętam. minut nam zajęła dyskusja o tym, bo ja tę grę przechodziłam. Tak. No jest, jest fenomenalna po prostu, ja pamiętam jak grałem w Alfę no, to po prostu wiedziałem, że to będzie coś, coś specjalnego. Ja z wielką przyjemnością dużo od siebie, bo wiele lat wiele czasu, może tam lat to za dużo powiedziane nie miałem czwórki i teraz odkrywam, jak to mówi Hubert świat eksów na, na, na PS4 i kurczę, no znaczy ten, ten, ten, ten, ta kubka wstydu rośnie jeszcze bardziej, a jeszcze te promocje są tak kuszące. Muszę mieć czas, żeby grać. No. Tak, tak, właśnie teraz jeszcze, no dokładnie, jeszcze skończone zapasy czasu jeszcze powodują problem. No teraz przeżywam te de of us i, i, i niby cieszę się, że jestem przy końcu historii, ale zarazem taki żal wielki, że że już koniec, bo tak dobry tytuł. A do którego momentu dotarłeś? A czyli jesteś w szpitalu? No, kiedy już e, zmienia się postać. Kiedy hmm. już się gra. A, okej. Okay. No to zmienia faktycznie. Się Last of Us. Le, ja chyba dawno nie grałem... A dobra, żeby nie spoilować to może nie właśnie można. Nie, właśnie zawsze miałem problem z tym, czy możemy spojować. to jest starszy tytuł, więc... Jak, Choć w sumie, tam, no... Z... Znaczy, no wiesz, ale tobie nie chcę spojlować, może tak. No właśnie, bo y, wszyscy kończyli? Właśnie nie wiem. Ja skończyłam. Ja i tak nie, ja nie zadram, więc dla mnie To, to Ale to i tak jeszcze od, do ja tego Ja w kwietniu kończyłam no, no, tę ta grę, także... A, za tydzień do tego wrócimy, bo, bo na pewno ukończę, ale... Absolutnie jestem zafascynowany. I ja bym chciał, żeby dalej takie gry powstawały o totalnie liniowe, zamknięty świat. No jak Quantum Break w tym świetna Fabuła. Tak, bogata historia. Związek przyczynowo-skutkowy yy, Takie zaskakujące historie. No i nie, no kurczę, same superlatywy mogę powiedzieć, tak naprawdę, ale to zostawię na, na, na, na to, jak zakończę. No, dlatego technika... ja czekam na następną grę Remedy. No w Remedii, Zobacz. proszę, mają w tego pisarza sama Lake od Max Payne, który no po prostu, gościu wie co robi. No przecież Quantum Break, Alan Wake, to były świetne gry, bardzo liniowe, z bardzo fajną narracją i fabułą. No mówię, no sam Lake to w mm. sposób klasa sama w sobie, chociaż nie miałem przyjemności zagrać w Quantum Break, a słyszałem dosyć mieszane opinie. Nie. nie. Znaczy, co do fabuły to nie mam wątpliwości, ale do, do gameplayu bardziej chodzi. Wiesz co, się strzela bardzo przyjemnie, jak w Alanie Wake'u. O, ja to nie, jest, to to mi jest, mi jest, nie jest Największy problem jest z ziarnem, bo oni jakieś takie dziwne, dziwne filtry nałożyli na ten ekran i ani na Xboxie, ani na PC w najwyższych detalach ta gra nie wygląda ładnie. Ta gra wygląda naprawdę brzydko. No, trzeba właśnie to jest problem, bo reklamowali tę grę jako po prostu system CELE, głównie ze względu na grafikę no, i pod tym a ta, ta gra wygląda beznadziejnie. No. To, to, to smutne. Znaczy, no no, za no, wyjątkiem coś, no. oczywiście tych efektów e, cząsteczkowych, i e, no, kiedy tam dzieją się te różne anomalie czasowe, no to po prostu miarzy, to jest mm. niesamowite. No, no, no, no, no, Widzę to No tak, ale wszystko jest takim no postprocesem post takim. Ja myślę, że on miał ukrywać e, niedoskonałości. Niedorobienia. Tak, tak. No tak jak Keyland Lynch Dog Days. chociaż ja tak jakiś to zacząłem. W kołopie. No. Polecam w kołopie. Ale też, też, e, też e, fenomenalne scenki. To zapamiętałem jak w krótkiej przygody. Bardzo filmowe i fabuła naprawdę fajna, mocno dojrzała fabuła. No właśnie, Hubert grałeś? E, Ken... Nie, możemy to kupić i zagrać. Zrobimy to. Dobrze. To kolejna <laughs> rzecz dochodzi do kupki w stylu. <laughs> tak znaczy sobie. tam jest też dużo takich różnych filtrów użytych, żeby tam ukryć tam niedoróbki, właśnie, że kancia postaci postaci i tak dalej, ale it gets the job done. Bo gra ma mieć ten klimat, taki VHS grindowo, wręcz snafowy i no. Mhm. Tak, to Ta stylizacja naprawdę była strzałem w dziesiątkę, bo pasuje do klimatu gry jak ulał. No tak właśnie zapamiętałem. Piotrek, to może, może weź naszego gościa zapyta o mojego grę, bo ja z ja pr wielką przyjemnością tak. czekam. No I tutaj ten moment. Trochę, trochę głos Tobie, bo Ty będziesz miał więcej życzu. Znaczy nie, ja tylko chciałem zagaić. <śmiech> Płynne przejście. <śmiech> no, ja, no jest, jest. Ja, ja, bardzo, ja bardzo czekam na Betę właśnie Michał Twojej gry. Właśnie Dzięki. tak jak mówiłem w tym odcinku postpixelowym. postpikselowym, to w ostatnią rzecz, jaką na pikselu widziałem i w ogóle niesamowite jest, że tak, wiesz, po, tak podszedłem bez jakiejś wielkiej nadziei, bo tak z daleka spojrzałem, kurczę, to wygląda ciekawie bardzo, aż muszę ten, akurat byłem już zmuszony prawie do wyjścia, bo tam żona pisała, no kiedy wrócisz, kiedy wrócisz, no co ci <grym> <grym> na tym pixelu, ile można, ile można, tak. no i czekam, właśnie czekam na jakieś wieści odnośnie bety przede wszystkim, no i opowiedz, opowiedz no to... nam o tej grze, w ogóle co to jest, trochę już mówiliśmy, Pewnie. ale najlepiej, kiedy to... No to dobra. Słuchaj, no z tego, co ja widzę, jak dobrze prace pójdą, to w przeciągu tygodnia powinna być beta gotowa i powinien być już download gotowy. No to będzie praktycznie to samo, co było na Pixel Heaven. Tam po prostu skupiłem się najbardziej na wypracowaniu bugów, które naj znaczy bugów. Rzeczy, które po prostu ludzie najbardziej zwracali uwagę nawet na początku, czyli to, że powiedzmy nie skalowało się z levelem energy, bo, bo tam po prostu dużo jest placeholderów. Czyli poprawiłem takie podstawowe rzeczy. I póki co to idzie wszystko dobrze, będzie co prawda troszeczkę grafik placeholderów, bo no, ponieważ robię to w pojedynkę, to trochę mi to po prostu czasu zajmie, więc prawdopodobnie teraz za tydzień udostępnię pierwszą część bety, a za nie wiem, w przeciągu dwóch, trzech tygodni kolejną część, która będzie miała updateowaną grafikę i animację. I tak po prostu sukcesywnie. A w ogóle, bo my nawet nie, po, nie podaliśmy tytułu, kurczę, tak zacząłem... A, sorry. To, to ja tak... To... Jeszcze o czym tak, tak, tak, tak bo... E, dobra, to już, już wam mówię. E, ta gra nazywa się Sand is the Soul. E, jest to hybryda takiego beat'em-upu jak Final Fight, Golden Axe z e, God, znaczy Guardian Heroes, e, z właśnie Bloodborne czy Dark Souls. E. Brakowało mi, może gra zaczynała też jako właśnie, to było kolej odcinanie kuponów miało być, miało zacząć jako taki, taki prosty beat'em-up scrollowany. Ale tak samobójczo wręcz stwierdziłem, że no brakuje mi takich gier, właśnie. ale Scott Pilgrim vs. The World Guardian Heroes po prostu takich gier już nie ma. Więc stwierdziłem, że wrócę do pomysłu, który przedstawiłem dawno, dawno temu na jakiejś tam szkole Game Devu, gdzie generalnie generalnie dosyć zaskoczony, że prowadzący nie, zna, nie znał gry Reversity Ransom. No i właśnie przedstawiłem już wtedy zalążek tego pomysłu, który właśnie zrobiłem, czyli jest to wielowątkowy action RPG, z, gdzie jest bardzo dużo możliwości, ponad 14 różnych zakończeń i to jest też w klimacie takim, dosyć, chodziło mi też o to, żeby właśnie zrobić oryginalny lore, żeby nie zrobić takiego stricte wiktoriańskiego, takiego typowy właśnie wiktoriański. Czy to więc to taki jest taki bardzo fajny gości, bo znam na Good Gamie Arun Wellman podsunął mi pomysł na nazwę jakby tego gatunku sandpunk, co A, uważam, że dobra. pasuje jak ulał. No w wiesz, the answer is right in front of you, but you didn't, I didn't notice it, no nie? wcześniej no, nazywam to Victorian postpunk, bo właśnie taki jest klimat, bo prąd jest generowany w tym krawstwie przez tytułowy piasek. Najłatwiej grę opisać, jeżeli chodzi fabularnie, podobnie jak Dark Souls, fabuła z pozornie szczątkowa. Jesteśmy w misjonarzem, mamy do dostarczenia depesze do, do władz sąsiadującego państwa, ale jak się nasza przegoda potoczy, tylko i wyłącznie zależy od gracza. Yy, no, możliwości jest całkiem story ponieważ no, jest tyle zakończeń. Praktycznie nie będzie możliwe odkrycie wszystkich możliwości czy ścieżek za pierwszym playthrough. Tym bardziej, że są zaburzenia czasoprzestrzenne. To jest troszeczkę z takich wątków a la Cthulhu. Więc do New Game Plus 3 będą różne małe zmiany generalnie w loże. A co do, jeśli chodzi o szczegóły i to to no, ciężko to opisać w paru zdaniach, więc jak, jakbyście mieli jakieś pytania, to chętnie wam odpowiem. No Poprzeczka jest wysoko. Ja od razu chciałem jeszcze raz przeprosić ciebie, że tam przyjednoczyliśmy tytuł, bo faktycznie to jest Send is the Soul, a nie In. A, nie ma, nie ma sprawy. Właśnie teraz najpierw, że pisałem, że poprawimy i ja potem zobaczyłem, oczyma, przecież jest dobrze. I teraz A, się okazuje no, że dalej <grym> no, <grym> źle. Ale już, już no wszyscy jest. Tak ale jedno jed, jed, Drugi tytuł i tak. Santyn to są też brzmi tak, fajnie. Że mamy, mamy od razu dla ciebie tytuł na remaster. Tak, na, wiesz? Na, na sequel. Albo na, na sequel. No, znaczy, albo na DLC. Albo na DLC. Tak, przede wszystkim teraz, jak, jak przed nagraniem jeszcze chwilkę rozmawialiśmy o tym, jak akurat na niedawnym E3, chyba, chyba się skończyło już definitywnie, tak. właśnie przedstawiona była, była znaczy pierwsze, pierwsze, pierwsze właściwie gameplaya czy gameplaye, no właściwie intro, zajawka gry Last, Last Night. To pierwsze było skojarzenie, mówię, o kurczę, jest konkurent dla twojej gry, że pod względem stylistyki. Oczywiście tutaj... Znaczy... No nasza znaczy gra jest po prostu przepiękna, no jak no. mówiliśmy wcześniej, tam ten Last Night, znaczy tutaj też muszę powiedzieć, że no, ja oczywiście chciałbym, żeby SSL wyglądał równie zajebiście jak e, Last Night, no ale no ja nie mam po prostu takiego manpower jak tamto studio, ani budżetu, e, no ale oczywiście staram się jak mogę i chcę, żeby po prostu gra miała właśnie oryginalną otoczkę wizualną, bo jednak oświetlenie jest tam na przykład ręcznie malowane. Nie ma proceduralnie generowanego oświetlenia, więc wszystko jest przemyślane pod tym kątem, żeby właśnie tworzyło taki odpowiedni nastrój przez kontrast. No, to tak podobnie jak właśnie ta pierwsza gra, Sinless, która jest takim point-and-click visual novel w takim cyberpunkowym lore. Znowu jest to gra targetowana do ludzi, którzy lubią, od... lubią po prostu doznania audiowizualne. Też każda scenka jest swoją oddzielną kompozycją. I chciałem to też przenieść poniekąd do Sandy The Soul. To jest o tyle, troszecz, o tyle trudniejsze, że gra jest tym jakby side-scrolling beat'em, a w synlesie mamy widok z oczu bohatera. No niemniej na PGA no, no, po feedbacku no, ludzie bardzo pozytywnie oceniali właśnie y, zgrywanie się muzyki z, właśnie z grafiką, bo y, na Pixel Heaven nie się okazji tego sprawdzić, ale jest tam dużo takich scen na przykład, że wychodzimy na przykład do punktu, gdzie jeżeli okażemy szacunek matce naturze, to dostajemy podbijemy sobie tak zwany for knowledge, który nam podbije z, przy jakimś tam odpowiednim threshold podbije nam stamina szybko dowiadujemy się, że, że staminy brakuje, bo my generalnie nie jesteśmy wojownikiem i jak to w zaczynamy jako zwykły zwykły pan dopiero z po rozwojem postaci będziemy badasem no perspektywa jest zacnać na, na pewno znaczy sorry, ja, nie, proszę, troszeczkę mała dygresja bo to czego jak tam pokazujesz hołd ma naturze, to w momencie jest, zaczyna się zoom od kamery, a jak zachodzi zoom od kamery to wchodzi perkusja w tle no i pamiętam, że właśnie to na iluś tam portalach y, y, polskich, no, no generalnie redaktorom się to spodobało i właśnie ten moment, bo jest właśnie dynamiczna muzyka, się zmienia w zależności od tego, co się dzieje na ekranie. No, no właśnie ja zauważyłem, znaczy mm, właśnie usłyszałem bardziej, że, że muzyka jest... Y też ręcznie robiona, tak powiem trochę, że, że słuchać, słuchać serducho właśnie w oprawie audio. Niestety na pikselu było piekielnie głośno, nawet, tego, nawet tą niedzielę. Dokładnie, no niestety niestety, no, nie dało rady słyszeć soundtrack'u ja niestety nie miałem słuchawek, bo mój poprzedni. Tak, to jedyna, jedyna rzecz, co można zrobić w takiej jedyna sytuacji. Jedyna możliwość, ale niestety właśnie mój poprzedni headset Sony po, poszedł do Krainy Wiecznych Snów, więc niestety słuchawek nie było. Do, tego, do tej samej krainy, co PlayStation Vita. Nie, dobra. Głupi tak, dość. Tak, chyba tak. Okej, okay. ja, ja, ja przede wszystkim jestem ciekawy, bo bardzo chcę w to zagrać. Mam nadzieję, że tą wersję, ta wersja beta będzie udostępniona publicznie, żebyśmy mogli sprawdzić. Bo... Pewnie, znaczy będzie o tyle udostępniona, że na właśnie jak się mówiłem, będzie na download przez weryfikację e-mail z konta, z najprawdopodobniej folderu Dropbox. Okay. Więc mi po prostu wystarczy e-mail i wtedy i wtedy będzie po prostu udostępnione. A okej, okay, rozumiem, rozumiem. A powiedz, bo ty już mówiłeś, że beta to właściwie to zaraz będzie tak naprawdę, żeby to przynajmniej to pierwsza tak, tak, nie bety. A jaki przewidujesz, jaki, jaki czas wydania tej gry? No bo może będziesz szybszy niż Last Night, to będzie to twoja przewaga. Nad, nad... Znaczy tak, e, e, słuchaj, generalnie też nie mówię ci jaka geneza e, stylu graficznego, bo to by zaczynało tak, że gra zaczynała w high -rezie, kiedy też gra była co prawda właśnie bardziej z... zaczynała generalnie gra też jako taki visual novel point and click ale dobra no Long Story short Musia... po prostu musiało musiał być rewant silnika, musiała być zmiana silnika i niestety programiści z którymi pracowałem, no MGP Studios to jest Michał Grzesiek Paweł, to jest a po prostu, nie... no niestety wzrost gier był taki, że chłopakom się po prostu nie opłacało dalej tworzyć mimo że by chcieli. No i po prostu byłem zmuszony robić sam ze sobą dlatego, dlatego obecnie robisz sam, no bo faktycznie firma jest, no, znaczy jest to -osobowa, studio, jest tak. to studio, więc... Znaczy, może tak, my dalej na pewno, nawet właśnie wczoraj byłem na, ślub, na ślubie weselu Pawła, oczywiście, pozdrawiam, jeżeli będzie słuchał, to no po prostu dalej mamy nadzieję, że kiedyś zrobimy, wrócimy do synesa i skończymy, bo jest, Synles jest zaplanowany jako trylogia. No tylko, że po prostu musi być z tego jakiś, musi się to po prostu opłacać, no, bo o to nie chodzi, chodzi o prozaiczne życie, tak po prostu. Znaczy tak, może tak, to jest najfajniejszy zawód, jaki w życiu miałem, ale też najgorzej płatny. Oj. E, no. Brutal Truth, do, ale wracając, abstrahując, to taka mała degresja. Styl graficzny po prostu musiał zostać zmieniony, bo jak przerzuciłem to wszystko do silnika Construct 2, no bo, no bo o tyle masakra, że miałem raptem 10% jakichś animacji, nawet nie, nie najbardziej skomplikowane animacje. Ja gra już mi prawie 2 giga RAMu zajmowała, więc no, musiałem zmienić styl, po prostu było ewidentne. I więc jakiś low res był jakimś rozwiązaniem, zrobiłem parę jakichś prototypów, grafik do Dark Souls, fanartów, w, w jakiejś w miarę zróżnicowanej stylistyce pixelartowej. Wszystkie się dobrze przyjęły, ale Nameless King to po prostu rozwalił system. No to chyba mój pierwszy taki grafika, która się zrobiła viralem, bo miał ponad 300 tysięcy wyświetleń na im górze w ciągu doby i ponad 1000 polubień. No i dostałem dużą ilość maili, żeby zrobić grę w takim klimacie, no to sprawa się rozwiązała sama. Więc konsekwentnie zacząłem robić grę właśnie w tym stylu graficznym. Okej, okay, ale to rozum, bo wiesz, ja tam trochę bardziej pytałem o zakres czasowy, bo to wynika z tego, rozumiem, że gra się trochę opóźnia, dlatego że dlatego, że zmieniałeś rozwiązania. Ale okej, okay, ja, nie tak fajnie mówiłeś, także spokojnie. Dobra, to wracam do poprzedniego pytania, ale dobra, do, do tego to teraz jest taka kwestia, że jutro mam spotkanie z potencjalnym wydawcą, Super. zobaczę, jak się potoczy. Mhm. Znaczy, to też to niestety też muszę powiedzieć od razu, że to ja nie wiem, czy to się nie przełoży na to, że beta być może będzie opóźniona o parę dni. No, bo jeżeli, ja no, nie wiem, nagle wyjdzie na to, że oni mi dadzą jakiś deadline na nie wiem jak po prostu to będzie, jeżeli będzie coś takiego, że będę miał deadline na dostarczenie jakiegoś specjalnego dema dla nich, no to będę musiał jakieś te parę dni poświęcić, na Zobacz, może tak, zobaczymy jak będzie, dam oczywiście znać jak sprawa się rozwinie. Gra jako taka jest skończona, więc teraz będę czekał głównie na feedback po becie i robił szlifę pod kątem e, feedbacku. A, to świetnie. E, I oczywiście. I oczywiście, i, I oczywiście będę robił szlify te graf finalne, graficzne i mechanik, no to po prostu ja wiem, że tego jest jeszcze dużo rzeczy do wypracowania i poprawienia, no ale żeby po prostu nie pogrążyć się w chaosie, bo tych rzeczy jest, no jest sporo. Po prostu muszę robić to pojedynczymi etapami, czyli powiedzmy najpierw się skupić na etapie muzyki. Potem, jak ten na etapie jeden skończę, to skupić się na etapie prog programowania, o ile to można nazwać programie, programowaniem, co się robi w Construct2. I potem po, po tym etapie iść do tego, do grafiki, i potem z powrotem do kolejnego etapu muzyki. I tak, rinse, repeat. Okej, okay, bo, bo rozumiem, że jakby z, o, ile, o ile dobrze rozumiałem całą, całą historię genezy gry, ona najpierw powstawała mhm. w studio. Tak naprawdę robiły trzy osoby, a potem tak się stało, że zostałeś z tym sam obecnie, tak? Tak, tak. To, to, to było tak, że właśnie mieliśmy robić kolejną grę. No, wtedy właśnie były... Takie szare, no, zmiany z wydawcą do pierwszych naszych gier. No i też takie po prostu expectations versus reality, że po prostu uważaliśmy, że dobre gry się samo obronią, a tymczasem no jakieś różne z, y, nieporozumienia z wydawcą ówczesnym. I y, no po prostu ja, ja, po, dla mnie to było tyle łatwiej, bo dla mnie to jest full-time'owa robota, a dla programistów, dla Grześka i Pawła to po prostu była praca po godzinach i to niestety kompletnie zupełnie nieopłacająca się praca. W związku z tym, no szybko właśnie po sprawie nawiązania współpracy z Forever Entertainment do Sinlessa i Rold no musieliśmy sobie zrobić krótką przerwę, ale no mówię, no póki co studio jeszcze funkcjonuje, my cały czas jesteśmy w kontakcie, regularnie się spotykamy i mówimy o jakichś ewentualnych planach na przyszłość, Grzesiek mi pomaga na targach, ale no po prostu musi po prostu się, to się zacząć opłacać, w przeciwnym razie, no no, no cóż, takie życie. A powiedz właśnie, jak, bo no moje wrażenie były przynajmniej pozytywne, bo widziałem właśnie i właśnie genezę tych chodzonych beat'em up'ów, które kochałem w, tak, w dzieciństwie growym, choćby Double Dragon, czy, czy inne tego typu tytuły, czy no właśnie kiepsko oceniany Batman Forever, który wyszedł jeszcze na Sega Mega Drive, pamiętam. Mhm. mimo, że tam ta gra była drewniana mechanicznie bardzo, ale jednak klimat Batmana Batman zawsze jest dobry, jaki by nie był no, da. ale był bardzo filmowy, bardzo mroczny bardzo taki no nie wiem, trochę, właśnie trochę taki wiktoriański się wydawał, oczywiście to nie były takie reali, ale chodziło o mrok, który wylewał się z ekranu i muzyka była całkiem niezła ale to wiadomo też ta gra wyszła w innych czasach, więc może kiedyś w moim kąciku retro do tego wrócimy, bo PS2, to są... A słuchaj, tak to o tym mówisz, to pamiętasz taką grę Batman Returns na Super Nintendo, ta gra była świetna. Pamiętam, a czy ja nawet grałem... Nie, ona też była na Mega Drive, też wyszła chyba. Nie, ona nie wyszła właśnie, bo. Ona, bo, ona, wykorzystywała, Pomyliłem. bo nie, ona wykorzystywała Mode 7 i tam po prostu miałeś ten, taką fajną paraleksę Street Fighter dwójkę tych y, gleby. No, no właśnie. E, no i po, no, po prostu świetny bitemap. Jeden z najfajniejszych bitemapów, jaki powstał w ogóle. I on ci nawet, co ta, ta gra się całkiem nieźle zestarzała, wiesz, jest dostępna na emulator. No, ja właśnie. Przepraszam. Nie, nie namawiam do dopiero, oczywiście lepiej kupić tę grę, ale. ja wyrosłem wyrosłem z emulacji, nie wiem, jak reszta ekipy, ale my w tej chwili jakoś tak już jakby jesteśmy w pełni e, czyści, jeżeli chodzi o nasze, nasze granie i jak kiedyś się wyszło z tego nieszczęsnego piractwa, to teraz raczej, raczej absurdem byłoby wracać do, do tych czasów. To, Dokładnie. Znaczy no też to bardziej biorąc pod, uwagę, jest biorąc pod uwagę nasze, właśnie, nasze zainteresowania i też obecnie zawód jaki wykonuje, no w szczytem hipokryzji byłoby no gdybym tak. korzystał z piratów. Absolutnie nie, to, to, to jest w zasadzie takie shotgun w kolano, albo obrzynem w jedną kolano i w drugie, to, to w ogóle nie ma żadnego sensu. No tak. I, i, i tak no jeszcze dokładnie. odnośnie gry. Ja, ja wszystkim jestem zachwycony tym, co zobaczyłem pod względem oprawy, bo yy, yy, właśnie mówiłeś o tych postaciach. One, yy, w ogóle jest ciekawy styl graficzny tak jak właśnie zachwyciło mnie to last night pod względem takich, jakby, takich smaczków graficznych, to tutaj też właśnie widzę, że sporo jest takiego post jeżeli chodzi o, o, o światło. Tak, tak, tak to przynajmniej widziałem. I zumowania też dokładnie. sporo. Znaczy tak, właśnie dlatego jak tam generalnie mówi się, że to jest pixel art, no, znaczy to ja nie mogę tego nazwać tą grę pixel artową, bo namieszasz stylistykę, bo tła są bardziej w zależności od tego, jakie są. Jeżeli są bardziej związane z naturą, czyli lasy, bagna, łąki, to są bardziej takie malowane, pastelowe, gładkie. One nie są pixel artowe zazwyczaj, z wyjątkiem może niektórych elementów drzew, krzewów i tak dalej tymczasem jak już dojdziemy do miasta i mamy już powiedzmy elementy takie solidne typu cegła, budynki, to wtedy już są takie bardziej bardziej nie i bardziej fotorealistyczna jest graf grafika tła. Więc to jest taki, taki, taka mieszanka bardziej w kierunku takich jakby klasycznych animacji disneyowskich, gdzie właśnie tła były bardziej odseparowane od postaci. Mm -hmm, bardziej kontrastowały. Mm -hmm. Dokładnie, I, ale przede wszystkim też mi jak podeśleć kod na tego Simlesa, żebyś zobaczył właśnie, bo nawet na Good Game jakiś gościu podszedł do mnie, czy ty nie zrobiłeś Simlesa? O tak, zrobiłem, bo, bo ta gra ma bardzo podobny system oświetlenia. Bo właśnie oparte na kontraście, czyli jest powiedzmy grafika zrobiona i powiedzmy do, żeby odpowiedni nastrój dodać odpowiedniej scenie, to są odpowiedni właśnie jest zrobione, oczywiście ręcznie robiony, malowany w Photoshopie i jeszcze tam powiedzmy jakieś warstwy świateł, które tam odpowiednio dają odpowiedź oświetlenie i kontrast. Mm -hmm. No, Jak generalnie ja, ja, ja, nie wiadomo, nigdy nie tworzyłem gry, oprócz tam jakiejś prostej gry we Fleszu, jakiejś strzelanki, kiedyś ja spróbowałem zrobić takie zaliczenie Także nawet to pamiętam, że żarło mi masę życia, mimo że taka popierdełka to była straszna. Zresztą robienie gier we flashu jest złem i lepiej czynić. Polecam Fatem L5. Dobrze, że Flash umarł. Polecam <grym>, tak, l Bardzo się z tego cieszę. Tak wiedziałem, że Piotrek się zaktywizuje, jak usłyszę że Jak tu słyszę tarczy, flash to odszedł. oj nie, oj nie! Ja dokładnie trupię, trupię czaszki w oczach normalnie. Ja pamiętam, jak ja robię jakieś zlecenie graficzne we fleszu, to zawsze, o mój Boże, nie. Rozumiem w pełni. Ja, ja bardzo właśnie czekam, czekam na tą betę, bo najlepiej, bo nie miałem okazji zagrać z uwagi na to, że byłem tak już na wybiegu. A powiedz, jeżeli chodzi o odzew, bo potem Piotr też tam nawiedził Ciebie na Comic Conie, czy tam Good Game, coś tam. Teraz pomieszały się te imprezy. Tak, z tego, co tak, wiem. Mhm. tak. I, tak. i jakiś, jaki był odzew ludzi, czy, czy podobny jak na Pixelu, jak, jak to oceniasz pod względem wielkości Bardzo imprezy? podobny. Często może tak. Dla mnie to było też o tyle istotne, że ja po prostu pracowałem zdalnie przez parę miesięcy i tak naprawdę feedback główny, jaki miałem od gry, to od znajomego grafika, który pracuje w New Day Interactive, który pracuje tam nad teraz świeżo ogłoszonym tym Sandstone, no ale on, ma to, on jako grafik ma zboczenie grafika i on po prostu widzi te same skróty, które ja, które ja mam, ale których przeciętny gracz nie zauważy. Najlepszy przykład, jak przy Synlesie, przy Dewie były cotygodniowe briefy, i jak, powiedzmy, pokazałem chłopakom, że, powiedzmy, jakąś tam grafikę poprawiłem, bo jedna grafika miała zwalone oświetlenie postaci i po prostu poprawiłem na maksa i tymczasem stawi i stawiłem też jakąś grafikę Placeholder'a w tle. No i pokazuję chłopakom, no i co? I jak? I oni? Co? No jak to? Co? Nie widzicie zmiany? Nie. Ale jak to nie widzicie? Przecież ta postać ma teraz normalne dobre oświetlenie. Ja nie widzę różnicy. I tak, jak się, ja się wtedy, no wiesz, tak, wiesz, to zaczynam tłumaczyć i tak dalej, no ale no niestety po prostu nie, mało kto poza mną widział po prostu to, że ta postać miała po prostu bardziej realistyczne, dopracowane oświetlenie, tymczasem usłyszałem coś, co mnie właśnie troszeczkę wtedy załamało ale słuchaj, tak, grafika nowa w tle jest świetna ja tak, tak ale, ale jej nie będzie w grze, bo to jest placeholder, nie no, ja bym ją zostawił tak, i, no i tak to wygląda właśnie. więc najważniejsze jest właśnie feedback ludzi, którzy będą w tą grę grali tak, i tak, tak, właśnie tak. było fa bardzo fajnie, że właśnie wróciły mi tak naprawdę, nie wiedziałem jaki będzie odzew, bo na PGA był bardzo pozytywny. No ale gra się mocno rozbudowała od czasów PGA, bo na PGA pokazywałem 40, było 40 lokacji, a teraz jest ponad 300. O ja, to ładnie. Znaczy już pomijam też ile mechaniki, quest, znaczy no to sporo się rzeczy pojawiło. I w, no, na Pixel Connect'ie były bardzo pozytywne. Znaczy z wyjątkiem jednej osoby było bardzo pozytywne. Tylko no, ten gościu chyba po prostu ja akurat bardzo lubię konstruktywną krytykę, ale no jeżeli gość zaczyna zdanie od dlaczego. No ja Zaczynał, dlaczego, dlaczego start jest continue, a left trigger jest start new game. No to, to takie rzeczy na przykład. A to w e... sklepie tutaj do zmiany to są drobiazgi to są drobiazgi. No, znaczy, znaczy, no tak, tak, znaczy wiadomo to raz, jeżeli większość betatesterów powie mi, którzy są jakby targetem, powie tak, no to jasne ja to zrobię, no ale po prostu dla mnie na przykład nie jest kluczowym elementem gry, że powiedzmy na ekranie tytułowym masz jak naciśniesz start, to masz continue. No. To jest drobiazg, no tak samo jak można się przyczepić, dlaczego w Skyrimie Y jest od skoku, a nie A jest od skoku. No ja właśnie mam to w DSO was, że to Huber też potwierdzi, że tak są pozmieniane niektóre rzeczy, że ja jeszcze dodatkowo. Tak, jest tak, pamięć miśniowa pewna, zwłaszcza, że się zmienia platformy i na Xboxie te klawisze są inaczej opisane, te podstawowe X, A, B i tak dalej to zdarzało mi się wykonywać jakieś tutaj niespodziewane akcje w grze, tylko dlatego, że pamięć miściowa jest inna i palec wędruje gdzie indziej, Dokładnie jak widzę na ekranie. Dokładnie, Tak, tak, tak, dokładnie i tutaj, no to, to tak jak powiedziałeś to w czasie beta testów to wszystko wyjdzie tak naprawdę. To dokładnie i potem, więc na Pixel Heaven było mi po prostu mega miło, bo na Pixel Heaven już był nie było praktycznie, no aż byłem zaskoczony, nie spodziewam się tak pozytywnego feedbacku, bo mi niezmiernie miło było z tego powodu E, oczywiście, tam parę właśnie, tam uwagi najczęściej pojawiały się, że ludzie najczęściej chwytali za analoga, a nie za krzyżaka i za ten. I że właśnie do Energy bar. No ale ludzie szukający, wyzwa, lubiący wyzwania, to, czyli no gry, i przede wszystkim nie lubiących gra za nich myśli, to byli no, Znaczy aż mi to głupio mówić o swojej własnej grze, ale po prostu podobało im się. E, natomiast, e, znaczy to dla mnie było bardzo miłe, bo jeden z tych keynote speakers, e, twórca gry Fairlight, e, Bo, ze Szwecji, przepraszam, nie pamiętam. Ja mam te problem z jego nazwiskiem, bo ja nie wymówię. Po prostu tak jak holenderskich nazw, duńskich i szwedzkich, nie jestem w stanie wymówić, więc niestety nie będę próbował jego nazwiska nawet wymawiać. No to właśnie, no bardzo mi było miło, że, kurtna guru, game devu, no gościu, który tworzył hity z lat, wymagające tytuły z lat 80. po prostu, no, Ewidentnie zainteresował się tytułem i mi bardzo kibicował, i no, też dał mi taką ilość komplementów, no po prostu było to, no powiem, nie, powiem bardzo miłe. A powiedz jeszcze, bo tak, tak jeszcze myślę, jakie tu pytania wydumać, bo, bo miałem tam pewien plan jeszcze ułożony, ale jak z platformami, na których gra ma powstać? Czy myślałeś, żeby. A, na tak słyszałem, rozmawialiście o tym. No tak. No słuchaj, pewnie, znaczy sobie, to dużo zależy od wydawcy. Ale też od silnika, bo kontrakt 3 tam właśnie wyszła beta ostatnio i z tego co ja wiem, ona umożliwia masz jak Unity, masz eksport na różne platformy i jeżeli się używa podstawowych efektów, żadnych jakichś zewnętrznych pluginów to nie powinno być problemem wtedy z eksportowaniem na daną platformę więc póki co jest WinMac Linux na Construct 2 natomiast Construct 3 ma mieć na konsolę wszelkiej maści, okay, jeżeli y to y prawda problem się rozwiązuje sam pewnie będzie problem z dźwiękiem bo często sam powiedzmy, że jeden czyta OGG, jeden czyta MP3, drugi czyta Wave. to, to jest, niektóre mają kłopoty ze shaderami, ale to jest do zrobienia miałem, też miałem rozmowę na Good games z innym potencjalnym wydawcą, który tam mówił o potencjalnym w ramach tego, jak właśnie się rozwinie się sprawa silnika na portowanie na Switcha, to uważam, że byłoby genialne, bo takich gier mi właśnie brakuje na handheldach. No dokładnie. Jeżeli, się udało, jeżeli udałoby się na Vita, no to w ogóle byłoby wyśmienicie, no ale no nie mogę, wiadomo, no nie mogę nic obiecać, ale <coughs> bardzo bym chciał. Ja nawet nie wiem, czy w tej chwili w ogóle Sony. Ja nawet nie mam pojęcia, jak to wygląda, żeby. Nie wiem, puka się do Sony, dzień dobry, mam fajną grę i czy mogę ją wydać. Nie wiem, jakie są mechaniki. Znaczy, tam jak czytałem na forach w Siri, tam podobno jest jakaś metoda eksportowania gier e, z na PS4. Poniekąd też. Halo, halo, coś mi tam straciłem. Sorry. No. Jesteś, jesteś, tak? Okay. Jest drobny. Po prostu jakiś screen saver mi się odpalił. E, dobra, e, więc to wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak się dogadam z wydawcą, po prostu no też no, człowiek się uczy na błędach, wiem po prostu po moich obecnych doświadczeniach z wydawcą, wiem po prostu co należy zawrzeć, a czego nie należy zawrzeć w umowie i wiem przede wszystkim, że nie, jak usłyszę, zaufaj mi nie możemy tego zawrzeć w umowie, zaufaj mi wiem, że na to nie iść już, broń Boże ja się mogę cieszę, że szukasz wydawca, a nie próbujesz tego sam wydawać bo jednak, zresztą gdzieś Kurka wodna. Gdzieś słuchałem ostatnio o, o tym, że warto korzystać z doświadczeń wydawców, zwłaszcza jak coś wydali, bo mają doświadczenie. Po prostu. No tak, tak. Znaczy, nie, nie ma co, tak. No sorry, sorry przerwańcie. Nie, to kończę myśl, że po prostu nie warto rzucać się na to samemu, bo jednak raz, że ma jakąś bazę klientów potencjalnych hmm? no i, i bagaż doświadczenia, a szkoda właśnie, żeby, żeby swoją grą stało się coś złego dlatego, że chciałbyś to wszystko solo robić, no bo i tak, i tak wykonujesz grę pracy solo i ja jestem pod hmm. wielkim wrażeniem, czy ja, ja też nie chcę żeby to brzmiało, że tu wiesz, w ogóle rozpływam się, bo niesamowite ola Boga i tak dalej, ale naprawdę pod względem głębi gramie bardzo ciekawi i, i zawartych rzeczy, które nie są oczywiste. Bo bardzo mi tego brakuje w grach, żeby gra nie była oczywista. Żeby no, to nie tak było jest, tak, fakt. No tak. Wiesz, chodzi o to, żeby nie było tej przysłowiowej strzałki, że idź teraz. Idź tam no. i nawet teraz was tak mam, na chwilę nawiążę, że rzadko kiedy daje się skusić na tą podpowiedź. I jak, jak daje się skusić, to potem pułapach po sobie daje, że tak nie wolno. A to bo właśnie to, lubię no. nie wiedzieć, gdzie mam iść przez chwilę. Tak? To, to, to jest, jest super. Fajnie. Ja na przykład to uwielbiałem w tym, w Ma Metal Gear Solid The Phantom Pain, bo, but... kurczę, teraz jest ciężka sprawa, żeby nie zaspoilować ważnego elementu fabuły. To jest tam, powiedzmy, taki kluczowy moment fabuły, że jeżeli pójdziesz dalej z fabułą, to coś bardzo niefajnego się stanie, ale jeżeli przejrzysz wszystkich swoich... O Jezu, jakby to nie da rady tego powiedzieć, ale po prostu jeżeli <głos> będziesz taki thinking out of the box zrobisz, że po prostu spojrzysz na powiedzmy specyfikacje, jakichś odpowiednich postaci i zrobisz jakieś odpowiednie ruchy, to z z mega sobie ułatwisz grę, a w nie dajesz żadnego highlight'ów, żadnych po prostu, wiesz, mission objective. To jest to no było właśnie, naprawdę... właśnie, to, uh -huh. to mam na myśli, żeby nie było to, to totalnie oczywiste, bo każdy potrafi ze znacznikiem pójść. No tak, znaczy, chociażby to jak na, rom nawiązać romans z y, kobitą w grze, no to jest coś takiego, że y, poznajemy ją, w nie wiem, czy pokazywałem ci tą scenę. Y, nie, nie, nie, tego nie, to powiedz, to ciekawe. Y, to jest mhm. generalnie tak, że y, no możemy mieć związek z facetem i z kobietą. Z kobietą y, poznajemy ją w barze, ja mam swój questline i timeline, więc jeżeli odpowiednia ilość minie i nie zagadamy z nią w odpowiednim czasie, to ona po prostu pójdzie dalej i quest over, ale na przykład e, jej quest jest praktycznie konieczny do uzyskania najlepszego game ending i przypuszczam, że jej questa praktycznie się nie zrobi przy new game one przy new game plus dopiero się dopiero udaje questa ogarnąć e, bo też zastanawiam się takie e, jeżeli tam się z nią zagadane, spotkamy się z nią potem w innej tawernie w mieście ona zacznie z nami jakiś taki lekki flirt prowadzić i jak to często u kobiet bywa, jeżeli po prostu da, masz jedną szansę że ją spalisz to już na... To już nie ma, to, to już koniec. Czyli praktycznie e, właśnie, jak w życiu, nie ma, nie ma drugiego życia. E. No, e, więc jest tak, że powiedzmy, jeżeli powiedzmy ona tam zacznie z nami flirtować i tam rzeczy, że że, że że zaczynamy ją intrygować, że że się już nie śledzimy i w tym momencie pojawią się dwie opcje, żeby do nothing, czy hold hand i pasek, który jest, bardzo szybko zacznie mu umykać czas. Jak nic <laughs> nie zrobimy do tego czasu, to ona powie, o, oh, you're no fun, quest over. Jeśli okay. klikniemy hold hand, to w zależności od naszej karmy, czy jesteśmy e, wysoką karmę, czy niską karmę, ona tam odpowiednią gadkę da, i, da nam, i wymienimy się adresami. I, da, po prostu, I wtedy musimy wejść do inventory, sprawdzić adres i zobaczymy, że ona mieszka na Court Abbey e, t, e, 24, e, Downtown Central. I wtedy nie będzie mieli żadnego znacznika, tylko po prostu trzeba będzie pójść do tego, na bliższego punktu Where art thou? Czyli chyba cię pokazywałem. Po że im, się zbliżamy do miasta, pojawiają się takie punkty Where art thou? Yy, to są takie information boxes, gdzie po prostu po kliknięciu pojawia nam się mapa loru i mapa najbliższego rewiru. I wtedy po prostu musimy na podstawie tego zbliżenia i te mapy całego loru dojść do tego, gdzie jest central. I jak już dojdziemy do central, patrzeć na nazwy ulic i w ten sposób ją znajdziemy. Nieźle, nieźle. Ale ewidentnie widzę to, że grę raczej kierujesz do graczy, którzy będą... hardkorowych cywili... Hardcorowych, tak. Ale fajnie, fajnie, że... że to próbujesz, dla nas, e... Dominiku tak, tak, ja, ja w ogóle słucham zafascynowany, bo wiem, że sam będę odkrywał w tym tytule yy, niesamowite smaczki ja, ja bardzo to kocham właśnie w grach że że, nic, że nie do końca, oczywiście kocham też taką historię liniową jak w Uncharted, kiedy to jest takie filmowe, czy w Maxie Payne, kiedy no że no jest go w scence tak, i zaczyna strzelać, że w zasadzie po scenie natychmiast zaczyna puszczać build time i to jest niesamowite ale, ale też takie detale, bo na przykład jak nawiązałem się do tego, do tego Batmana Forever, tam też znajdźki były tak poukrywane, były tak nieoczywiste, że jak ja tam coś znalazłem, to byłem ultra szczęśliwy, że o kurde, znalazłem znajdźkę, a no i w, grach... tego mi brakuje w grach właśnie, tego mi mega brakuje tak. w grach i no, ja mówię, to poniekąd to jest szał stopę, bo ja sobie bardzo zawężam grono potencjalnych odbiorców, co właśnie miałem też na Good Game, bo na Good Game miałem już bardziej mieszany feedback, przeważająco pozytywny, ale już bardziej się pojawiają ludzie musisz usprawnić, że postać jest szybsza, musisz zrobić, że gra będzie bardziej przystępna. No i tymczasem no, jestem też troszeczkę przegrany pozycji, bo e, the, the, the, the, the client is always right, no nie? Więc e, po prostu mówimy, że, tak. że powiedzmy beta-testerzy potwierdzą to, co mówicie, to jasne, ja to zmienię, ale póki co gra ma jednak być, ma być taka. Masz zaczynać jako po prostu powolny e, nie, bo nie jesteś, nie zaczynasz, nie jesteś wojownikiem, jesteś misjonarzem. Ty dopiero w trakcie mhm. gry rozwiniesz swoją postać, jak to w że pod koniec gry będziesz lub nie będziesz badassem, ale to tylko od i wyłącznie od ciebie zależy, czy yy, skończysz grę z właśnie bronią palną, yy, kartaczownicą, odkrytymi stylami walki, czy skończysz grę praktycznie nie walcząc, bo tak naprawdę jest yy, parę takich areas, yy, gdzie musimy walczyć, to są takie tutorial, można nazwać tutorial area, jak powiedzmy każdy Dark Souls ma. Jeżeli powiedzmy jak ten Ludek z Gundyr w Dark Souls 3 nie można nawet levelować postaci zanim go pokonasz. Jeżeli go pokonasz to znaczy, że nadajesz się do reszty gry. I tutaj jest podobnie, że jak przejdziesz ten tak zwany area, gdzie masz po prostu bardzo takich powolnych wrogów, gdzie możesz sobie ćwiczyć kontry i tak zwany miażdżący gun parry, który potrafi one shotować bossy, ale jest bardzo trudny do wykonania to wtedy po od tamtej pory, jeżeli będziesz czytał ze zrozumieniem podczas rozmowy nad spotkaniami NPC, ale też oczywiście uwzględniając naszą karmę i relacje z tymi postaciami, to będzie można większość gry przejść bez walki. No to też fajna ścieżka, no. ale, ale ewidentnie gra się jawi jako tr tytuł trudny i dla... Takiego gracza, który. Wymagający zdecydowanie. Wie czego chce. Tak, i, i no trochę jak. No teraz jest moda w ogóle na trudne gry. Być może na tym udać się trochę ugrać. No bo pewnie. takie tytuły jak Darkest Dungeon i, i w ogóle przecież Dark Souls też nie jest łatwą grą. Oczywiście no tam ludzie mówią, że ona jest łatwa, jak się już e, tam. To może. Tu e, się pokory. Debi, debi się zaktywizować Ania, właśnie, bo jest bardziej ekspertem o Dark Souls niż my. Ja to do kolorcy skończyłem tak naprawdę z takim, A ja prawie w wszystko, like. w związku z czym. No. Na razie słucham z zaintrygowaniem jest. i mam no, na ja, ja ci sugeruję zagrać w, w grę Michała. No i jak będę miała okazję, ja to kości. na pewno zagram, <laughs> jak najbardziej. No myślę, że tutaj na pewno, na pewno będziemy chcieli na podcaście jeszcze o tym powiedzieć, bo no to, to, co, to, co się jawi, to się jawi jako bardzo złożony tytuł. Nie wiem, jak tam Hubert, bo też pewnie już zasnął. Ja cały czas słucham i jestem e, jestem zainteresowany. Nie, nie musi, Nawet bardzo. Znaczy, nie, nie musisz być e, jakoś wiesz. O ile mi to wyjdzie nie na mag to gra, jest po prostu dobra. U, u Windows to nie za bardzo. Znaczy, z tego co ja widzę, ja mogę wydać builda. Znaczy, ja nie mam niestety, jak testować na Macu, ale widzę, że my ja mogę. My się przetestujemy. Spokojnie, trzymaki w różnych Windowsie. konfiguracjach. Tak jest. Tak Wiem, jest. po prostu też od razu mogę powiedzieć, że trzeba będzie na pewno zainstalować wtyczkę NW y, jakiejś przeglądarki NW która jest właśnie powiązana z koncepcją damy, da ra damy radę spokojnie. E, więc no, zobaczymy jak to wszystko będzie. No oczywiście jeżeli na przykład wyjdzie jeszcze opcja, to, to będę rozmawiał z wydawcą, jeżeli wyjdzie jakaś opcja dofinansowania, to oczywiście cała, cała kwota pójdzie na doszlifowanie wszelkich mechanik, bo ponieważ robię pojedynkę, to musiałem pójść na wiele, wiele skrótów. No ale no, skoro filtrak był dobry, to znaczy, że jest dobrze, a może być jeszcze lepiej. Ale no, poczekam też na, na, właśnie na generalnie na feedback już z bety i zobaczymy jak to się wszystko potoczy, bo wiem, że jedno, moje zdanie to jest jedno, ale to jest, to jest, to jest, to jest tak naprawdę zupełnie nieistotne, bo pamiętam że feedback po becie synlessa, gdzie spodziewałem się czegoś, no zupełnie czegoś innego, ludzie powiedzmy, to co ostatecznie poprawiłem myślałem, że było ok, a to co wyważam za zwalone ludziom się podobało często, więc... Jeżeli, jeżeli miał, nie miałeś przeciwko, to my chętnie może na podcaście rozdamy trochę kodów na tego Simlesa, w sumie będzie to była promocja gry ja też jestem ciekawy a pewnie. Ogóle, no, a to czy właśnie, Jak mówiłeś o wydawcy to jest właśnie kluczowa kwestia bo też, no też mega fajnie popoznałem poznałem pana z tego z Good Old Games który zaproponował mi eksponowanie tytułu tam na sklepie Okej, okay, znamy, to od Projektu to jest chyba projekt, no nie? O, tak, taki, tak, to, tak, jest tak... Mhm. Nie, czy nie pamiętam jak on się nazywał, zaraz jak... Jacek Niemojewski Okej okay. No też właśnie to zaproponował, tylko też zasugerował, żeby po prostu wiele lepiej będzie, jak to pójdę do nich z wydawcą, no bo oni mają swoje kanały dystrybucji, wydawca ma swoje kanały dystrybucji, i networking no i po prostu odchodzi o to, żeby gra się sprzedała jak najlepiej do odpowiedniego i trafiła przede wszystkim do targetów w dniu premiery bo z tym mam niestety duże zastrzeżenie do mojego obecnego wydawcy, bo ta gra jest do tego, po, tego popierdłowa tej Gierki Rolda, nieszczególnie, bo ta gra, bo już powiedziałem, po co powstała. Natomiast Sinless je, jest grą też niszową, która stawia bardziej na klimat i gra jest obecnie promowana jako taka gra śmieciowa w bandlach, za no i trafia do no ludzi, jest, których nie tak, powinna trafiać. To, I, I to, to jest czytam tak. i... Mhm. Ja wiem o co chodzi, rozumiem to. My wszyscy kupujemy bandle, więc. Znaczy ja przestałem ostatnio to robić bo nie grałem w te gry po prostu. No właśnie Zwyczaj i potem ludzie mają grę, którą po prostu uważają, że skoro w bandlu, to właśnie nie może mieć właśnie jakiegoś drugiego dna czy głębi, po prostu so, jest to gra, której nie chcieli i nie, nie szukali naprawdę, więc Z is the Soul no, ta gra jest jeszcze bardziej, no nawet nie porównuje, jest o wiele bardziej hardkorowa od Sinlessa. Więc więc jeżeli, to, no nie mogę sobie pozwolić na to, żeby ta gra trafiła do mainstreamowego odbiorcy, bo po prostu oni tą grę po, po zjadą jak burą sukę. Może, może tak być. Ja jeszcze tak chciałem nawiązać, bo tak pod kątem głębi też chciałem porównać z grą, która powstaje jeszcze i jest w becie wreszcie, Darkwood, nie wiem czy kojarzysz. A słuchaj, a, kolega, a, słuchaj to kolega, którego, którego nie widziałem właśnie ileś lat, spotkałem na Comic Conie mi wspomniał o tej grze. Tak, właśnie bo Darkwood to jest taka to jest gra, którą ja bardzo kocham mimo, że ona jeszcze nie powstała do końca ona jest ciągle, no dobra, już nie jest w alfie była tam alfa 10 teraz z Hubertem byliśmy na pogradajmy i aż sprawdziłem tak w impulsie i okazało się, że wreszcie wyszła z bety też właśnie taki Polska. tytuł oryginalnie oprawię ja bardzo Ci zachęcam, żebyś się sprawdził ona jest w early accessie na Steamie Aha, a właśnie, skoń... a propos, mm, propos Ile accessu Czy myślałeś, żeby właśnie do Steamat też uderzyć, bo to jest mega kanał dystrybucji. No nie? Znaczy pewnie, znaczy, to jest jak By najbardziej możliwe, bo jeżeli nie będę miał wydawcy, to na pewno będę uderzał. Greenlight, do... tak, w no ten znaczy ten... bo teraz umarł Greenlight, płacisz 100 dolarów, rzucasz grę Early Access, no tylko tutaj znowu pro problem. No no no, właśnie. Musisz trafić do. Ludzie nie zagrają w twoją grę, jeśli nie wiedzą, że ona istnieje a tak, tak wiesz jest. Po, jest mi mega miło, że właśnie, że portale, które, może skorzystam z okazji to chciałbym podziękować GameZilly, Poligami y, GamerWebowi y, lubię grać mam nadzieję, że tutaj nikogo nie, zap, nie pominąłem y, a po prostu bardzo jestem mega, mega wdzięczny, że po prostu dali mi exposure i feature oczywiście PSX Extreme jest mi mega mile, że dali exposure i feature gry, no ale to jest jednak dalej to jest y, polski rynek a Gra jest jednak też, jak pytali się mnie ludzie, czy będzie gra po polsku, no chciałbym, ale gra, jeżeli masz się sprzedać, to musi być po angielsku, bo to jest globalny rynek. Okej, okay, ale my to wydaty, tak, tak, poza tym my zachęcamy, żeby jednak pomyśleć w przyszłości o lokalizacji, bo ja zauważyłem, że na 3DS-ie jest, jest problem z tym, na przykład teraz od Piotka mam, skończyłem tam już jego taki platformer i teraz gram, okazuje się, w przygodówkę. Ale tam Leighton, w tego Leightona. E. A, droć w Lightona. Ale w Lightonie nie potrzebujesz specjalnie tego ta Okej, okay, nie, nie, nie. Jest... Ale tam angielski jest taki, nie tak, nie jest podstawowy, żeby było jasne. Nie jest. Ale, jestem ale z... nie jest ale, też ale, ale niepotrzebne przykład... do zrozumienia całe, całości. Tak, tak, tak. Ale chodzi o to, że, że właśnie ja na przykład lubię, kiedy gra jest zlokalizowana, i tutaj wspomniany Quantum Break. Gdyby był zlokalizowany, to można by się lepiej sprzedał w Polsce. Zwłaszcza, że Microsoft lokalizował grę, widę choćby ten. Halo. I ja nie mam jaki tam problem. Pizza i inne takie. No tak, on AAA normalnie. Na początku generacji w ogóle robili dubbing do każdej gry. ale to niekoniecznie było, wyszło chodziło ogromne na dobre z tego powodu, że chociażby wspomniałem ostatnio o Polski Dubbing ma to do siebie, że. Chyba często ludzie zapominają, że miks nie zawsze musi być czysty. Czasami czysty, ładny miks bardziej szkodzi grze niż pomaga. Więc jeżeli masz wojnę hmm. i oryginalny miks jest umyślnie zrobiony, brudny, nieczysty, żeby oddać klimat, a polski miks jest tak, jakby słychać, że jest studiu nagrane, to jak dla mnie to po prostu niszczy klimat natychmiast. A to, to ja się zgodzę. Ja, ja to się lokalizacji miałem na myśli bardziej lokalizację kinową, czyli wyłącznie tak, a, napisy, żeby tak. nie dotykać voice Overów w ogóle. No, czy znaczy, czy, czy tam w ogóle wiesz, że w ze sobą nie będzie voice będzie po prostu bardzo wie, dużo wie. tekstu. Na, tutaj mhm. problem się pojawia troszeczkę innej natury. No na, po prostu jest to dużo roboty. E, więc jeżeli znajdę czas i... I to znajdę ja, to i ja, to ja na bardzo proste rozwiązanie. Jest, jest taki serwis, który się nazywa Translate, coś tam, IO i tak dalej dzięki któremu społeczność może ci to w stanie zrobić, a ty będziesz, będziesz ty, kto sobie wybierał odpowiednie, bo oni wrzucają i to masz szansę na zweryfikowanie tego. O, super. Brzmi, brzmi naprawdę super. Ja, ja, okay, znajdę okay. Ten, ja, ja w ten sposób tłumaczyłem parę apek e, mobilnych właśnie. O, na, na no Polsce. to genialnie. No to słuchaj, no, no jeżeli by... to się by udało, znaczy to wiadomo, musiałbym tam troszeczkę jakiejś tam kwestii programistycznej, ale to jest do zrobienia, bo, ponieważ Construct 2 ma to do siebie, że te eventy no trzeba po prostu wtedy po, pojedynczo te dialogi wklepywać nie do pliku tekstowego czy jakiegoś do przygotowanego XML-a. No będzie z tym trzeba, trochę złotą, ale jest to Trzeba jest by to popatrzeć Roboty. 18 n jest tam przykład we frontendzie wykorzystywany, z, czytany z JSON-a na przykład. Ale kurde, devtok poleciał. No tak, ale tak <laughs> jest. No tak, ale co, nie, to kurczę, to jest to świetne rozwiązanie. Mówię, tak, na razie to zobaczę, jak to ktoś, Może nie wykluczony, że wydawca sam zaproponuje. Zobaczę, no, tak tak, jest... zobaczę, jak to wyjdzie z negocjacjami, jak to potencjalnie ja, ja umocni. Ja no ja znajdę nazwę, to ci, to ci podeślę gdzieś o, tam super. na fejsie. O, idealnie, dzięki. Jeszcze tak na chwilkę wracając do platform. Tak trochę, trochę sorry, bo tak, że tak bardzo za, zagarnąłem gościa dla siebie. Nie, ja ci oddałem głos przecież. <laughs> Dziękuję to jeszcze odnośnie platform, uważam, że ta mobilna platforma to jest mus i, i no. tutaj Switch jako coś wschodzącego, wschodząca gwiazda, a Nintendo wiadomo ma siłę przebicia ogromną i bazę użytkowników oddanych. Tym e, bardziej, że, piotry, nie ma na, ten bardziej że, że nie ma w co grać, w cudzysłowie, bo jednak e, trigger gier trochę wychodzi, ale wiesz, wszystko tak. co nowe, po prostu switchowcy zgarniają, kupują, ja patrzę, jak wychodzą gry w e-shopie w tej chwili, mając sam Switcha. No, ale Wy, wychodzi gra, po prostu jest jako pierwsza od razu w czarcach, nie? To na, no, na samej Ale to tak samo jak iOS, jak sklep Iosa zaczynał, jak właśnie nie było gier na IOSa, jak ten sklep raczkował, to ludzie kupowali byle co? Po prostu to co się pojawiało, to ludzie kupowali hurtowo. To po prostu był najlepszy mm -hmm. czas, żeby właśnie tworzyć awki. Się. No, ja, ja mam tylko nadzieję, że twoja gra wiesz, że jakby rzeczywistość nie, nie stłam się tam twoje gry i nie, nie zrobi się z nim free-to-playka na mobilki, bo ale to to znaczy też mam, też mam nadzieję, że tak się nie, to nie skończy, ale słuchaj, no ta gra na Switch uważam, że byłoby fenomenalne, bo ja przede wszystkim tak. większość dewo zrobiłem na tym, na Microsoft, na tym właśnie Microsoft Surface, no co dużego wyświetlaczenie, nie ma. czasami tam podpinałem do 20-calowego monitora, żeby mieć podgląd właśnie, czy jak to wygląda. No ale targ na targach odpalałem to na 40 parocelowym telewizorze. No i właśnie specjalnie to też zrobiłem, żeby się zobaczyć, jaki będzie feedback, bo ja wiem, że tak gra dobrze wygląda na małym ekranie, ale chciałem zobaczyć, jaki będzie feedback, kiedy ta grafika jest bardziej rozmuchana. No i właśnie no, poza, że tam powiedzmy zazwyczaj grafikami, to no, generalnie było bardzo pozytywnie. No i wyobrażam sobie, że na Switchu to będzie musiało wyglądać jeszcze lepiej, bo ten wyświetlacz jest jeszcze mniejszy. No, ten, ten. ostrzej po prostu znaczy w ogóle to na, pewno, na pewno jako platforma taka jedna z głównych jawi się super, e, zwłaszcza jak Piotrek powiedział, że, że użytkownicy tej konsoli są głodni nowych rzeczy i, i poza tym tak jak powiedział, że samym rzeczy początku, i gier tak. dla hardcore'owców, gier dla dorosłych w cudzysłowie tak, y, znaczy takich gier, które po prostu stoją czystym gameplayem, nie są znowu mapą pełną znaczników i takich rzeczy, tak? Chodzi... No, beers, to jest. To to jest to też chodzi o samo to, że wiesz, yy, Switchowcy, w sensie osoby grające na Nintendo, te dorosłe. Jasne, uwielbiamy Mario, uwielbiamy Jego, Kirby, wszystko jest cudowne, nie? Wszystko fajnie, ale, ale brakuje takich jak Metroid, właśnie. właśnie. Ale, ale właśnie, a mi się dokładnie dlatego zrobiłem tę grę, bo stwierdziłem właśnie, że mi brakuje takich gier jak Guardian Heroes, czy ten bardzo fajny Scott Pilgrim vs. The World, który był takim love letter do River City no, że, właśnie, że nie wychodzi na mur do ale elementy APG wielową wiele ścieżek prowadzących do celu są. Ja to pociągnąłem po prostu jeszcze bardziej i mocniej, po, po prostu wprowadziłem pomysł, który miałem od dawien dawna w życie, bo ja po prostu dawno, chyba ja tam wspominam, pracowałem wiele lat jako nauczyciel, ale ponieważ wtedy moje życie zupełnie inaczej wyglądało, po prostu kierowało się bardziej pod kierunkiem ustatkowania i rodziny, no to po prostu miałem mieć zawód które po prostu zagwarantuje mi i mojej partnerce no, jakiś dobry standard życia. E, o dziwo nauczyciel to był pod tym względem dobry zawód, ale to też dlatego, że mogłem pracować jako native. Po prostu problem był, e, zapisywałem sobie właśnie wiele pomysłów na gier właśnie w, w, od czasu właśnie studiów, czy w, w, jak miałem tam 20 parę lat. I właśnie wtedy zapisałem pomysły na synlessa, na Sandys The Soul i parę innych pro, projektów, które mam nadzieję, że w przyszłości. No, i teraz to zostało. A potem, ponieważ mogłem się wreszcie zająć game devem, pozwolić sobie na bardziej ryzykowny zawód, no to wprowadzam pomysły te w życie nareszcie. Ja się właśnie zgodzę z tym, co powiedziałeś, że ryzykowny zawód, bo ostatnio, jak sobie słucham, jakiś materiał po pikselu zwłaszcza bo. Mało, tak jak już mówiłem, odcinki mało oglądałem rzeczy na pixelu z uwagi na marną akustykę i zwłaszcza, że też to, że wolałem pobyć na stoiskach, postać przy fliperze, czy, czy jakieś retro zobaczyć znowu. Zresztą znowu myślę o crt i go zaczynam ściągać. Także u mnie retro zaczyna wracać jakoś chyba nostalgia, jakaś się we mnie budzi okropna, ale tęsknię do tych, do tych takich gier korowych, jak nazywam, takie gry nordzenne. Czyli, czyli które stoją wyłącznie gameplayem, wyłącznie, dobra, złe określenie, miodnością jeszcze z dawnych ocen, tak, że poziom miodności taki, taki No i dawania zajawki z odkrywania rzeczy, których po prostu nie spodziewałbyś tak się, że, że, że, że to będzie miało wpływ na fabułę czy na grę. Dokładnie tak. No ja tutaj bardzo Ci znaczy jeszcze życzę ogromnego sukcesu Twojego tytułu, bo yy, tak jak powiedziałeś, zaryzykowałeś yy, odpalenie na wielkim ekranie i mój wzrok przyciągnęło, czyli niewykluczone, że to. Dobrze się skaluje do mhm. dużych ekranów, ale faktycznie ja bym chciał zobaczyć na mobilce, można by wtedy w tego Switcha zainwestował. Chociaż akurat w naszym podcaście głównie Switcha piastuje Piotrek, i jakoś niech specjalnie chce mu wchodzić paradę. On e, jest ja też tak, do nowego Switcha z chęcią przyjmę, bo po nasz podcaście no mówię, mało brakowało po prostu, naprawdę, musiałem tak jak walczyłem z myślami, żeby kupić Vite i uległem, ale to dlatego, że wtedy byłem w Tokio i ona była wtedy na jakieś mega przecenie, kupiłem ją chyba za 4 czy 5, 400 czy 500 zł no to jednak jak stałem w tym Saturnie to 1400, tak, kurna, kupić nie kupić, ja chyba z 20 minut stałem patrzyłem się, patrzyłem, może. nie, nie. To może, to może być jedna z przyczyn, y, dlaczego Wita właśnie się trochę gorzej sprzedawała, bo była dosyć droga jednak w stosunku do stacjonarnych konsol Może to była jedna z przyczyn. No ale... ja właśnie mówię, w Polsce nie kupiłem, ja tylko kupiłem w Tokio właśnie ze względu na tą cenę, która się kusiła i już miałem ileś fajnych gier na PS Plusie, czyli Uncharted, Ninja Gaiden. No tak, i czekały. W, mhm. w, Dokładnie, czekało po prostu na mnie. No to, to, to wtedy zupełnie inaczej. Jak się... Ja też tak samo jak kupiłem PS4 od kolegi, to tego od niego kupiłem bo po prostu dał mi od razu y, obok pudełka z grom obok pudełka z konsolą, po prostu 8 gier, które mm. mogę od razu zagrać, a nie dopiero budować bibliotekę, No jak się zmienia platformę, czy też to kupuje się kolejną, to zaczyna się od zera, ale właśnie te wszystkie abonamenty pozwalają nam tam gromadzić. Ja akurat PS Plusa nigdy nie miałem i ja, ja zacząłem z czystą kartą zupełnie, także u mnie <śmiech> biblioteka gier na Sony to w ogóle jest żenująca, ale, ale to nie, nie płaczę nad tym, zresztą tak jak tu Ania mówiła, promocje na, po prostu są gigantyczne. Zresztą z Hubertem też gadaliśmy dużo, że z witą ja na przykład chciałem bardzo pójść w pudełka, żeby pobudzić sobie żyłkę kolekcjonera. Tak jak niczego nie kolekcjonuje, hmm. to może te gry na Witę, Ale po prostu przez to, że są rzadkie, to hmm. dalej są kosztowne, a promocje są kosmiczne. To to, jest to znaczy, kup Duża karta pamięci. No, no też, ale tam jest też. dużo fajnych gier właśnie. na Tylko, pay. że wiesz co się stało? Prawdopodobnie w PS Plusie wszystko co miałoby dobre na już wyszło i w tej chwili wychodzą takie krapiszony troszeczkę. No szczęście. słuchaj, ja cały czas czekam na grę, znaczy niestety pewnie niedoczekanie, ale grę, którą widziałem w Japonii, no po prostu taki bardzo fajnie wyglądający brawler yy, z takimi J Popowymi gośćmi, którzy mają Popowe gwiazdy. Yy. Ale to pomijając to, po prostu gra wyglądała jak Yakuza na wite z bardzo ładną grafiką. No ale no, bawiam się, że po prostu Sony stwierdzi, że nie opłaca się, że zachód nie będzie zainteresowany tą grą i, i tyle. No no niestety. Właśnie zauważyłem, że wszelkie rozważenia o wicie zawsze się kończą na tym, że Sony nie, nie rozumiemy Sony. No, no po prostu i... oni uśmiercili tą konsolę i po prostu tak. mam, ich, mam do nich wielki żal o to. Ale jak wspomniałeś o wersji pudełkowej, ja mam nadzieję, że będzie, właśnie Sandy Soul, będzie też w wersji pudełkowej, bo kra, niezależnie od tego, na jaką platformę trafi, znaczy na pewno jak będzie w wersji cyfrowej, będzie dołączony do niej PDF. Bo z tego, co mi brakuje właśnie w grach ze starych miesięcy. Dokładnie, mm -hmm. że zamiast tutoriala, po prostu, który Ci robi, is Breaks the immersion, po prostu wybijecie też z rytmu gry, często przynajmniej mnie to no tutaj, że po prostu nie mieć cały czas przyskadzeń, bo jak zauważyłeś, jak tłumaczyłem mechanikę gry, to zajmowały jakieś 10 minut czy 15, lub nawet więcej, to, że po prostu przeczytać sobie instrukcję, że jak już do gry, poza tam pierwszymi dwoma scenami, które tłumaczą jakieś podstawowe kombinacje guzików, czyli do interakcji z postacią, przejścia do kolejnej sceny i interakcji z obiektem, to będziesz miało wszystkie takie najważniejsze hinty, to, co będzie potrzeba, żeby cieszyć się z gry, będzie w instrukcji opisane, czyli na Steamie będzie powiedzmy tłustym drukiem Before playing the game, it is highly recommended to print the included PDF and read the, read the instruction. Słusznie, słusznie, nawet teraz właśnie wspomniałem o tym moim retro, tym powrocie no, nostalgii i tak dalej. Mam pożyczoną PS2 z kilkoma grami, tam między innymi tam Tekken 5, Gran Turismo 4 i ja tak byłem zszokowany, jak otworzyłem pudełko, ja tam patrzę, a tam gruba instrukcja do Gran Turismo, czy Oho, do, do bijatyki, gdzie no są kombinacje opisane, no strasznie fajna rzecz. A... Nietypowe rzeczy, no. no. Tak, Jeszcze ale to, to, to, jest, to jest właśnie, bo to jest domena tych starszych gier. Jeżeli, nie wiem jak było w ps to może Ania powiedzieć, czy buklety jakieś były konkretne w środku, czy nie bardzo? E, nie, nie, to już tak naprawdę umie... A Przepraszam, o, to, to, to. Do Ani, bo... Spoko, Anio, nie? Powiedz. Spoko. Ja mam bardzo mało gier w pudełkach na PS3. Ale tam było więcej niż ulotka? Nie, nie wydaje mi się. Tam są same takie samo, karteluszki. Na... Ale jest tego, co pamiętam, do, na 360 to coś tam wrzucali więcej niż nie, ulotka ale to, z Season co, Ale to w tej, w tej to od, zależało no tak. od gry i to z tej generacji wymierało, bo już... Tak, a, dokładnie. A, a na przykład w PlayStation 1 i w 2 to były standardy. Czę, Najmniejszce gry dokładnie. miały instrukcje. I to było jeszcze ale... fajnie wydane, z fajnymi grafikami. Tak jest. Ja, ja tym bardzo tęsknię. Ale bardzo. To, to natomiast wrócę do pytania do Ani, bo ja wiem, że ty grałaś, mówiłaś parę razy o Personie, Piątce. Tak. Ja jestem generalnie też lubię tą serię, ale coś, co mi niekoniecznie się odpowiadało, to jest coś, co mi nie podoba mi się i w tej grze, i właśnie w asesynie, to to, że tutoriale często trwają parę godzin, czy nawet czasami połowy gry. Ja słyszałem, że w Personie, zanim tak gra de facto się zaczyna, to musisz przejść przez tutoriale, które trwają chyba 5 godzin. Tu, czy to wiesz, prawda? Przecież co, tutorial w Personie piątej zajął mi chyba jakieś 7-8 godzin? O, matko o, no to jest japo japoński RPG i to już z tej najwyższej półki i to jest specyfika wszystkich person, wszystkich gier z no, uniwersum czy i Megami Tensei. Samo. Zanim się na dobre, zanim gra pozwoli ci się rozbujać, to cię trzyma w takich ryzach przez no, te cztery godziny minimum. No Trzeba to po prostu, po prostu przeżyć. Niektórzy to lubią, ale właśnie między innymi dlatego nie kupiłem póki co jeszcze Persony 5, która no, strasznie mi się podoba wizualnie, stylistycznie No i przede wszystkim z tego co wiem odbywa się w Shibui, w której właśnie mieszkałem w zeszłym roku. Tak, dokładnie tak. A Jest, jest przepiękna i mi się bardzo dobrze grało. E, tylko przejście całej gry zajęło mi jakieś 75 godzin, a są tacy, co się Mój. mówią nie, minimum stówka. A, spokojnie, tam No 80. bo tam sidequesty pewnie, związki pomiędzy postaciami, to pod tym względem rozbudowanie personelu jest naprawdę super. Tylko tak samo się w czwórce. Zanim przeszłem tak de facto do gry, to w, w też jakieś 3-4 godziny nauki mechanik w tej grze. Mhm. A że to, to, bo to mówisz o tym w nawiązaniu do tego, że takie rzeczy można wrzucić po prostu w buklet, w książeczkę do gry, i grać sobie po prostu wprowadzić się w klimat, tak? To no tak, tak. No, że, ja, tylko wiadomo, rynek japoński, gry japońskie rządzą się troszeczkę innymi prawami. Ja wiem, wiem, wiem, wiem, wiem. No, ale po prostu ja to, troszeczkę egoistycznie postępuję ze ze bo chciałem zrobić grę, którą pewnie wielu indie devów powtarza jak mantrę, którą już sami chcieliby zagrać, no ale no what can I say is the truth. Dobra, Okej. nie Słuchajcie. wiem czy, czy jeszcze dręczymy Michała, chyba już nie chyba tak sporo już nie. Do, po, po, powiedział i dziękujemy za to w ogóle za bardzo dziękuję. A w ogóle Michał, jeszcze taka drobna rzecz, bo my mamy, znaczy to nie będzie ten przytyk czy coś, absolutnie, nie? żeby było jasne zawczasu powiem taki mały, że tak powiem z angielskiego disclaimer, właśnie o tym angielskim chcę mówić. Masz tak dużo wtrąceń w tym, ja nadążam, ale nie wiem jak nasi słuchacze. sorry, sorry. No, nie, to... okej, okay, to jest twój styl, ja to rozumiem, ja to szanuję oczywiście, ale już teraz możemy powiedzieć wprost, że my nie stosujemy praktycznie żadnych wtrąceń. No <laughs> Inaczej, <czyści>. próbujemy nie to stać, <laughs> bo mi się to bardzo bardzo często zdarza i, i chłupa. No, ja, ja, no ja też próbuję, tylko że mnie, ja wiem, że to jest ciężka sprawa. No, jak teraz po prostu parę miesięcy myślałem non-stop po angielsku, robiąc tą grę. Ja nie. wiem, właśnie do tego chciałem nawiązać, że to właśnie zależy, w jakim języku się myśli. No, Jeżeli nie. ty poświęcony jesteś tworzeniu gry, która jest absolutnie po angielsku, to nie dziwi mnie to i, i ten, ale to dzięki tobie jesteśmy oczyszczeni z zarzutu, że mamy wtrącenia, bo <śmiech> takie zarzuty, to że, teraz skata, nie, że o, o, <śmiech> nie, nie, ale to wiesz, to jesteś... Ty masz immunitet. Żartuję, ty, ty możesz, co chcesz robić, absolutnie. My, to, my tak nie możemy, chyba, nie wiem. Dobra, Także znaczy, Ja wiem, ten że ten to jest irytujące, ja też walczę z tym, ale po prostu no, żeby po prostu nie robić pauzy typu e, e, e, na no, to po prostu zamieniam angielski. i to jest zdecydowanie, ja też tak wolę, powiem szczerze, niż, niż to, niż dodanie tych tak zwanych pseudodźwięków. A dobrze, Piotrek Piotrowi się wtrąciliśmy, on tam chyba tak, chciał no. zakończyć powoli. To jeszcze zanim Zakończymy, bo ja jednak o swoich Armsach chciałbym chwilę. Bo... O stary, mam na to z to wygląda genialnie. Dobra, to teraz uwaga. Wiele osób wie w, e, dokładnie 15. Nie, tak, 15. 15 w, nie, 16. Chwila. Tak, 16. Jezu. 16 czerwca wyszły Armsy i na, na Nintendo Switch. No i oczywiście, co Piotr zrobił? pojechał do sklepu i kupił ARMS, no bo co, co innego może zrobić fan Nintendo. No da. <śmiech> no Więc teraz uwaga, będzie krótka recenzja Armsów na, na Switchu, bo o już mówiłem ze dwa odcinki temu, jak dobrze pamiętam, jak, jak, jak ta beta była właśnie także podczas Heaven chwilę. No i ty w nocy chyba wstawiłeś Tak, w nocy beta. wstawałem cudownie, to a teraz teraz tego nie muszę robić, mogę grać w każdej chwili. No i z armsami jest tak, że trochę rzeczy poprawiali po becie, tak przynajmniej mi się wydaje, drając w wersji handheldowej, takiej typowo handheldowej, bez nie, nieruchowej, nie? Bardzo wygodnie mi się w ogóle gra w ten sposób w wielu momentach, chociaż niektóre walki, jak nie mogę ich przejść handheldowo, gram, wiecie, wkładam do doka i, i jedziemy. No i teraz jest Jeden problem niestety to z arms One są świetne pod względem wizualnym, świetne pod względem e, audio, ale jest cholernie mało kontentu. Niestety... Star Wars Battlefront? E, troszkę tak, trochę tak. To jest tak, że mamy tych kilka, kilka gierek, do, to, które możemy odrać, tak? stricte w sensie, wiecie, walka, Grand Prix, w, na kilku poziomach trudności taki versus, który jest odrywany, no tylko wiecie, mogę, mogę sobie jedną walkę włączyć i działa, nie? Bo Grand Prix to, to, to jest 10 walk do przejścia. Do tego są rankedy, no i taki tryb online dla fanu tylko i wyłącznie. Dodatkowo jest model z, z, z tym, z kupowaniem, w cudzysłowie, kupowaniem nowych rąk, ale to też nie do końca tak wygląda, bo to jest jak kupowanie skrzynek w Overwatchu mniej więcej, gdzie kupujemy dostęp do takiej mini minigry, gdzie rozbijamy takie paletki zdobywając punkty i w trakcie tej gry wys wyskakują nam paczuszki musimy je zbijać i wtedy dostajemy jakąś losową rękę do naszych postaci, nie? No i to jest właściwie tyle. Jest to cholernie mało, bo te walki mamy tylko podział na prostą walkę. walkę z czymś, co się nazywa headlock. To jest taki boss, który posiada sześć rąk i, i wali jak głupi. No są hoops, czyli draft kosza, można tak nazwać. Vibo, czyli gra w siatkówkę. No i jeszcze jest Parts, albo coś tym rodzaju, już nie pamiętam nazwę, to jest właśnie rozbijanie tych paletek na czas z punktami, nie? Czym więcej paletek zbijemy, to mamy więcej punktów. I to jest właściwie tyle. I niestety to jest problem troszkę tej gry, bo ma strasznie mało kontentu. Jest świetna, ma masę mechanik, które można wykorzystać. Zmiany e, u rąk, mieszanie ich w różnych momentach e, walki. E, jest po prostu genialne, wiecie, dracie jedną walkę, w sensie jedną rundę drając z ręką, która zamraża, a druga jest mrożąca, e, ta, e, podpalająca i raz uderzacie w jedną, druga jak wam, wiecie, przypadnie do gustu w odpowiednim momencie, żeby go tam uderzyć i to wszystko fajnie działa, wiecie, mieszanie, wow, tylko trochę tego mało jest, dodatkowo jest troszkę wkurzający też model drania w rankedy. A, a uh. dużo map jest? Uh, Są so, Właściwie tyle, ile postaci. Każda postać ma swoją, ma swoją mapę, a postaci jest w tej chwili 7 8, coś takiego. Już nie liczyłem to tak naprawdę dokładnie. No to rzeczywiście nie jest to jakiś powalający wynik. Nie jest to powalający wynik, ale trzeba przyznać, że dra jest naprawdę zrobiona Perfekt pod względem technologicznym, działa w 60 latkach na, na dużym ekranie, na małym ekranie, grając na podzielonym etranie e, też, przy czym na podzielonym ekranie e, grając lokalnie tak stricte lokalnie, e, ale jak już walczymy online, to teraz spada do 30, nie, to jest jakby jakiś wymóg, nie wiem skąd się to bierze, tak po prostu jest. Ale, ale działa, naprawdę to przeskakuje tak bardzo, poniżej nawet się w wielu rzeczy nie zauważy, jak przeskakujemy na, na 30, no to to jest jeden, jeden, jedyny tryb, w którym praktycznie nie dram, bo nie mam z kim. No to... Gram w 60, w 1080, możecie sobie nawet zobaczyć na Digital Foundry te, te wyniki, tam jest powiedziane, że to jest super gra pod względem technologicznym. Ja mówię, trochę, trochę mało contentu, a jeszcze bardziej wkurzający jest dostęp do rankedów, bo żeby zadrać e, tą, tą walkę ran, rankingową, to najpierw trzeba przejść Grand Prix na czwartym poziomie trudności lub wyższym, bo drając na wyższym zaliczają wam się poprzednie, e, więc w zależności od tego, jaki tam wiem, ale minimum czwarty i wtedy odblokowujecie jedną postać, tą, którą draliście cały Grand Prix dla rankedów. Niestety to jest troszkę upierdliwe, bo wiecie, nie możemy tak od razu ad hoc wskoczyć do gry, nie? A, słuchaj, a jak coś sprawdzają te, te, jak się joycony się nazywają, bo podobno tam, wiesz, odzorowane są ruchy jeden do jednego, że, wiesz, tak, jak To i blokujesz. Mausen, ma, pod względem grania właśnie w formie tak zwanego thumbs up grip, tak to nazwali, yy, ja się, sprawdza się to super, podkręcanie ruchów, uderzanie, są odżerowane praktycznie idealnie. W momencie, w którym wypychamy rękę, to ona leci, nie? I to zostało wymyślone też pod tym względem, że nie ma takich szybkich bardzo często ruchów pró prócz jednego chyba tak naprawdę, kiedy mamy odpalane no ultimate i, i tyle, nie? Wtedy musimy uderzyć bardzo szybko ale w innych wypadkach to nie, to gramy bardzo powoli, bo jednak ta ręka zanim poleci i wróci na, na tych sprężonach, to trochę trwa, no i wymaga jednak trochę takiej cierpliwości, czekania na ten moment, w którym możemy tak naprawdę uderzyć. Trochę jak właśnie typowa walka na ringu bokserskim, trochę Czyli też walka z wyprzedzeniem. Trzeba po prostu obliczyć właśnie ten, bierzeć pod uwagę ten delay tego uderzenia, tego ciosu. Tak, trzeba to wziąć. W wielu momentach jest tak, że drając te ręce też mają swoją określoną długość, więc na przykład może nie dolecieć ona do przeciwnika, przeciwnikając się, dosłownie przed jego nosem zatrzyma i wróci. Więc to wszystko ma znaczenie. Mówię, pod względem tych mechanik i tutaj to jest wymyślone super. Genialnie mi się to bardzo podoba, ale jest za mało kontentu. Mam nadzieję, że tego będzie więcej, bo twórcy zapowiadają, że wszystkie dodatki, które będą, wszystko, wszystko ma być for free. Ta, a gra jest oczywiście cena 250, 260 zeta. 200 zł dokładnie. A nie, to, no, to no, trochę lepiej, no, ale cały czas. Ale to wciąż jest ba bardzo dużo. A tym bardziej, że ja kupowałem dwie kopie, bo w domu mam dwa switche i, i mój brat chciał mieć swoją kopię. No to wiesz, no to zajebisty brat. No. no, więc mamy, mamy tak, w, ten, w ten sposób, no, testowałem praktycznie każdą możliwą opcję, w tym właśnie dranie, dranie z przyjaciółmi jest fajnie zrobione, bo mamy, albo przez internet tworzymy taką sieć, wiecie, lobby i, i sobie dołączają wszystkie, wszystkie osoby, możemy ją zablokować kodem i, i możemy sobie po prostu podrać. Albo jest wersja local i, i local jest tyle właśnie fajne, że robiąc lobby w, e, zrobiłem jedną podstawową rzecz. Wyłączyłem w ogóle e, sieć internetową jako taką i, i lobby uruchomiliśmy i uwaga działa. Można grać bez dostępu do internetu na dwóch switchach jednocześnie. Fajnie. No, to jest bardzo fajna opcja. Znaczy, Nintendo właśnie, jak mówiliśmy na początku rozmowy, Nintendo jest tą firmą, która właśnie idzie w kierunku tym, czym, jakby cały czas kontynuuje tą tradycję, czym konsole by, były, jak za czasów 8 NES-a. Tymczasem e, Microsoft i Sony poszły w kierunku bardziej jakiegoś home multimedia studio. Mhm. Mm to znaczy, no, ja bym się tak nie dziwił, no, bo jak grasz w plenerze, musisz mieć jakąś opcję połączenia się z drugą konsolą do multiplayera. E, tak, jasne, jasne, ale wiesz, wciąż to jednak jest troszkę Shoters, że to działa tak stricte, tym bardziej, że wiesz, znają w, w, różne procesy technologiczne, jak to, jak to wszystko wygląda I, i nadal to szokuje, no, okay. że, że to działa i to działa tak, wiesz, po prostu ad hoc, między tak jak tak magic, jak, jak w sprzętach Apple, po prostu nagle ci się pojawia, działa i, i, i nic się nie dzieje. Jak mówiliśmy też o przecież osobicie wita na przykład połączenie ze Sony, co jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Bez Wi-Fi nie połączysz się na Remote Play, nawet jeśli masz tego... Lokalnie. Musimy się, dokładnie, nie możesz połączyć lokalnie, bezpośrednio z konsolą na Remote Play, musisz się połączyć przez Wi-Fi. No, to jest bardzo głupie, tym bardziej, że PS4 tworzy swoją własną sieć potem Wi-Fi, żeby, żeby nie mieć tego laga między routerem a konsolami. Ale a lag przez to, to jeszcze większość? No. O proszę. A, a, bo ja teraz próbowałem odpalić i teraz nie mogłem. Podejrzewam, że dlatego, że kwestia tej głównej konsoli jeszcze zadziałała. Bo Hubert, żeby mógł grać na vicie na swojej Pesztwórcie, to tam musia, musia, trzeba było Schacher macher zrobić. Tak, tak. To jest no, pogmatwane, no, to, no, jest więc, do kwestii, no. to jest absolutnie głupie. To tej kwestii. To niby coś takiego oczywistego, ale jednak Sony tego nie zrobiło, ani Nintendo zrobiło. No tak, to tak, prawda. Tak, tak. czym. wiadomo, można tam o Nintendo mówić różne rzeczy, że mało gier, że coś tam. Mało takie, gier, tam beznadziejnie wymyślony czat głosowy, który oczywiście nadal go nie ma, ale już ponoć to nie tak. jest jedyne rozwiązanie, tak twierdzi pan Reggie z Nintendo America. Eee, tak, my body is ready w ogóle. Eee, no to tam stwierdził, że ten, to co wam mówiliśmy o tym headsetie ze Splatoonów, że to ponoć nie jest jedyne rozwiązanie, jakie będzie, ale wciąż będziemy musieli wykorzystać e, telefon. I on tam wytłumaczył, dlaczego obrali taką, a nie inną politykę i ma to jakiś tam swój sens. E, tak, mają za mało mocy. Nie, to nie jest kwestia mocy. To jest kwestia aktualizacji samego serwisu. Że po prostu aplikację mobilną jest dużo łatwiej zaktualizować, niż nowy soft zrobić na konsoli bo zanim to tam by się powprowadzało, ludzie by to pościągali, to dużo Nie łatwiej będzie. jest to zrobić z tego. No ta ci, ta naciągana y, argumentacja bardzo. Jest, no, ale, okay. ale, ale jest wiesz co, inne. patrząc po tym, jak Nintendo wypuszcza aktualizację, to wolę to coś takiego, bo jednak czat głosowy jest jednym Zadko. z ważniejszych serwisów w tym w, w dzisiejszych czasach. Mm -hmm. No okej, okay, okej, okay. no dobra. No można, ja to chyba no, nawiązam do tego, że Nintendo można tam różnie oceniać, ale kurczę, jak robią jakąś grę, to do jest dobra gra, jak już wydają mi to jest fajne akurat, Znaczy, no, ja nie wiem szanuję. czy a, Pamiętacie czasy może Nintendo 8-bitowego, że było Nintendo Quality of Assurance i to było do czasów Nintendo 64, kiedy mm -hmm. musieli zrezygnować, kiedy po prostu dużo w słabych gier wyszło, ale to właśnie było fajne, że po prostu jak ta faktycznie każda gra, która miała ten Quality of Assurance na Nintendo 8-bitowym rzeczywiście była, była dobra. Wow. To u mnie, przepraszam. Spokojnie, spokojnie, to takie rzeczy raczej się wycina. Właśnie to może anegdotę obrócić, że często nagraniach Hubertowi wypada coś z ręki. Tak, nie wiem dlaczego. Przepraszam. Nie no, śmieję się oczywiście. Dobra, to ja tyle chciałem o Armsach. Mam nadzieję, że osoby, które grają na Nintendo Switch, też z chęcią kupią armsy albo już kupiły i modął ze mną podrać. Bo jestem, jestem bardzo chętny, ba, bardzo mi się to dobrze gra. No, tak jeszcze musimy zweryfikować, czy Ania jeszcze żyje. Aniu żyjesz? żyje? Dobrze. Żyje jestem te, głodna. A co za rajdem w Borderlands? No kolega czeka Właśnie. na mnie cały czas. Dobrze. No to nie dajmy mu czekać. Nie dajmy mu czekać. Moi drodzy <grym> słuchacze. Nasi drodzy słuchacze, oczywiście. I myślę, że bardzo dziękujemy tutaj Michałowi za, tutaj za to, że przyszedł i opowiedział o swojej grze, o tym jak tworzy się grę w ogóle, bo, bo to jest bardzo ciekawe, tym bardziej dla mnie. Na, na pewno trochę, jako, trochę jak przestroga te słowa Michała były, żeby nie każdy to się brał, bo to nie jest łatwy kawałek chleba i żeby znaczy, o tym pamiętać. No tak, no oczywiście ja nie chcę nikogo zniechęcać, bo zawód, no wiadomo, mówię, to jest najfajniejszy zawód, jaki miałem, a wracając do poprzedniej kwestii, ja oczywiście bardzo dziękuję za zaproszenie i świetnie mi się z wami gadało. Mamy nadzieję, że Mam wpadnieś do nas częściej i będziemy mogli o różnych innych też giereczkach sobie podadać. Bardzo chętnie. Dobra, słuchajcie, to oczywiście zapraszamy was do subskrypcji, lajkowania. Hubert zaraz wybuchnie i powie lajki, lajki, lajki. Tak, Facebook. A i komentujcie nasz podcast na iTunes. To jest ważne. Zadmiany. To wiemy, czekamy na właśnie jakiś komentarz. Wciąż, te, wciąż tego jest bardzo mało. Czyli praktycznie w ogóle. Dzięki Izak. Ale małymi krokami do przodu. Tak, dokładnie, jest, dokładnie tak jest, tak mnie był zbudowany w dzień. I wpadajcie tak, na, na Twitterki tym, koniecznie fajnie. do nas. Tak, do wszystkich okay, tak nas znaj znajdziecie. Miejsce. Link w tam gdzieś w, o nas macie nasze dostępne linki. Jest jeszcze nasz główny profil, profil podcastowy Edgierkowcy. To też tam nas znajdziecie. Tam się pojawiają różne rzeczy, możecie do nas pisać. No i tyle. Ja myślę, że możemy oficjalnie już zakończyć 48 odcinek podcastu Gierkowcy. a Ja z całą resztą mam nadzieję i mam nadzieję, że z jedną wielką nieobecną, którą, którą zapowiedzieliśmy tydzień temu usłyszymy się why? z tydzień. Why Dajana. <laughs> mam nadzieję, że tego słucha i, Właśnie i why? Też... Właśnie często mi się tak wyświetla w głowie jak myślę o Dajanie naszej. Okej, okay, może wróci, może wreszcie daj no ja, mam ja dla was po Prostu piszcie w komentarzach, czy chcecie powrotu Diany. Mhm. No właśnie. Na przykład. I, i to wszędzie, Facebooki i... Zróbcie i... hashtag. <laughs> Diana wróć, <laughs> tak? <laughs> Diana wróć. Okej. Okay. Także w ogóle jeszcze raz chciałem podziękować, jak od siebie właśnie, że Michał y, na nasze zaproszenie tutaj przybył, bo szalenie miło się gadało i ja bardzo trzymam kciuki za, za twoją grę, za to, żeby odniosła sukces i żebyś, żebyś dalej robił hardkorowe gry, może będzie część druga od razu tak wiesz, dzięki wielki, no mam nadzieję, że się? gra po prostu, wiesz no, it will live up to expectation sorry za wtrącenie za... Ale, i couldn't help myself <laughs> super, super Właśnie możemy, może założymy jakiś oddzielny projekt, wiesz, ucz, nauk angielski tak, z wielkowcami. To tak game ja <test> to... English. <test> <test> Side project że tak połowę angielskiego. Dokładnie tak No ale naprawdę jeden z naszych słuchaczy nas tutaj, jest ciekawe co w ogóle powie, bo ilość tronceń... nie, nie się słucha tego. Ja, może mu... ja myślę, że musimy wysłać słownik. <test> tak? ja myślę, że tak. Tak, to, okreścia, to, gierkę to myślę, zrobić właśnie dla słuchaczy. Transkrypcja. Tak po ubie dostaniemy tak <gryppy> oj tak <gryppy> dobra słuchajcie, bardzo dziękujemy i słyszymy się za tydzień w 49 odcinku podcastu Gierkowcy do zobaczenia, cześć, cześć. podziękowania, do szanowania cześć. na razie